Witamy w 23. odcinku podcastu Złoty Tron. Witam Was, Vincent, Zigi i szwagier. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę nie mamy tematu odcinka. Mamy wiele małych, drobnych tematów, które chcielibyśmy z Wami omówić. Znaczy chcielibyśmy, chcielibyśmy, żebyście posłuchali, jak my omawiamy je ze sobą. Ale w komentarzach oczywiście zapraszamy Was do dyskusji. Zacznijmy jak zwykle od przeglądu warsztatu. I skoro już Vincent zaczął dzisiejszy odcinek, to pozwoliłbym mu też zacząć omówienie jego warsztatu. Co tam robił ostatnio? Co udało mu się pomalować? Na czym pracował? Więc... Yy, zrobiłem dronkę z, ze Startera Dark Imperium. Yy, pozwoliłem sobie obciąć ten górny silnik, bo bardziej mi się podoba wygląd tej klasycznej dronki z, z Forge'a, której model wyszedł kilka lat yy, wstecz. Więc obciąłem ten górny silnik, który ona ma jakby na ogonie, yy, zostawiłem te dwa boczne silniki, troszeczkę ją yy, przepozowałem na tyle na ile pozwala ten model, bo mhm. on jest, no, jak, jak większość starterowych modeli jest dosyć statyczny. Na zdjęciu zobaczycie, zrobiłem ją tak, jakby robiła taki lekki strifing Zakręcz. run, tak? Brała mhm. zakręt po prostu nad, nad takim jeziorkiem, jakichś toksycznych tam. Dobra, przyznać, że zobaczyła ultramarinesów i się przestraszyła. <śmiech> Ta, tak, robi, robi, robi Tak, taktyczny odwrót robi. I zostało mi tak naprawdę do skończenia kilka elementów tam na jakby tyle dronki, gdzie ona ma, ma to takie organiczne elementy. organiczne elementy, więc jakieś tam bąble, które hmm. wystają itd. Tak, tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę przy, przy jednym Colonial Marinie z tego, z, ze Startera AVP. Tak naprawdę to dużo przy nim zrobiłem. Troszeczkę poprawiłem niektóre rzeczy, bo zrobiłem na razie bazowe kolory, żeby go złoszować, i później będę się dalej bawił w detale. I tyle. Okej, okay, dobra. U mnie, u mnie trochę było, więc muszę wyciągnąć sobie listę, żebym nie zapomniał czegoś. Przede wszystkim do ostatniego, do ostatniego odcinka udało mi się pomalować, wygrzebać, złożyć, pomalować Knighta, Imperial Knighta, którego już tam gdzieś pokazywałem na, na swoim blogu. Ale no, oczywiście tutaj też mam foteczkę wrzucę. Tak, ty um, wrzucisz. No ty rzucisz, to jest okay. W sumie jestem zadowolony z tego, jak mi wyszedł. Troszeczkę muszę popracować i chyba trochę nabrać pewności gdzieś na jakichś terenach, jeśli chodzi o robienie brudzingów, bo chciałbym jeszcze trochę pobrudzić, bo jest za czysty, zbyt taki e, prosto z fabryki. Ale jak no, mam, to mam takiego kolegę Sisi, którego pozdrawiam zresztą, który bardzo mnie ciśnie, żebym e, pobrudził ten model, bo, bo, bo no, to oczywiście wygląda za czysto. Sissy robi dobre brudzik. Tak, no właśnie, mnie zainspirował do tego, żeby właśnie kupić sobie te niektóre rzeczy od AK i testuje je na. przykład te... AK-47? <śmiech> Serią w modeli od razu jest Battle Damage. Tak nie? jest. Jak coś zostanie z modelu. W każdym razie kupiłem sobie tam różne takie. Jak się nazywa? Kusz, rdze i coś jeszcze chyba jakiś. sód to się nazywa, nie wiem jak to po polsku. Takie o, sadza. Sadza, o właśnie. Sadza, więc to gdzieś koło silników się robi albo. Jak się położy glossvarnish to na przykład gdzieś na jakichś przysiłowniczkach trochę się tego można zrobić. To wygląda jak taki smar odłożony. E, więc nad tym będę sobie pracował. E, jeszcze no, Model jest skończony, na chwilę obecną już jest gotowy na stół. E, natomiast e, to ja mówię jak trochę nabiorę pewności to będę go brudził. Dalej pracowałem nad swoim urhoundem, który jest już w fazie takiej, no, prawie skończony. Jeszcze parę elementów mi zostało takich detali. W sumie mógłbym go złożyć i już nim grać, ale jest jeszcze sporo rzeczy, które bym chciał zrobić. No i w sumie też taka sytuacja jak z Imperial, Na Imperial Knightem. Chcę go pobrudzić porządnie, bo czysty Warhouse to tak nie za bardzo. Nie? Zygi, a robiłeś załogę w środku i w ogóle? Tak, tak, tak. tak. Można to... od ten zdejmować mu jakby przyłbicę, żeby przy... tam zobaczyć tak, wszystkich tych. tą górę korpusu, bo to nie jest mm -hmm. jego głowa, to jest, to, są jego, to jest jego korpus tak naprawdę. Mm -hmm. Można mu to zdjąć i zrobiłem tak, że można to zdjąć. Są pomalowani, załoga jest pomalowana, nie, czekaj, załoga nie jest pomalowana, środek jest pomalowany, mm -hmm. ale załoga będzie malowana, bo zał... masz dwóch kolesi w mm -hmm. ramionach, w korpusie, Princepsów. Nie, nie, nie, dwóch działonowych, to się chyba nazywają, ci, czy są odpowiedzialni za, za karabiny i co strzelają, i masz princepsa z dwoma kolesiami, czy tam mm -hmm. jakiegoś pilota, bo to mm -hmm. chyba nie, w Najcie chyba nie ma princepsa jako takiego. Nie, w Najcie jest ten. Jakiś tam po prostu Pilot. pilot. I, I dwóch, i dwóch jakichś tam, wiesz, typków, więc ich jeszcze nie pomalowałem, ale tak, mm -hmm. będą malowani dokładnie. Jak będę umiał najlepiej. Bo to jest, bo to jest wariant lojalistyczny, nie? Tak, no ja robię do swoich mm -hmm. no, żeby był taki. Bo, bo ta załoga w wersji chaosowej jest taka zrośnięta z, Oj, tym, tak, tak, yy, z mechanizmami, nie? No i tam właśnie w, ten pilot jest zrośnięty w głównym kokpicie, jest zrośnięty w mm. ścianę po prostu. No, no, no. Tam, gdzie tutaj są drzwi za taką zasłonką, tam jest po prostu koleś taki. Bo tylko korpus właściwie jego został, nie? Jak w Defini. No, coś tym z tego, no. no. <coughs> Więc na tym pracowałem. Ym... Na ostatnim streamie zacząłem składać Warlord Battle Titana, ale nie, broń Boże, nie Forge Worldowego, tylko tego z Adeptus Titanicus. Składałem model dla sklepu, czy dla klubu, bo stwierdziliśmy, że fajnie będzie wyglądał na półeczce, więc wziąłem od Kryspina od, od, od i zaczęliśmy go składać. Powiem szczerze, że model jest i jak wyliczyłem ma 107 elementów na taki mały model, który jest w wielkości to trochę chyba większy od Dread'a. Mhm. Duży przeskalowali do małego i nie, nie uprościli pewnie za bardzo. Ale w sumie bardzo fajnie, bo jest dużo detali, takich, no, drobnicy takiej, która Dzień dobry pies. która fajnie wygląda i dodaje dużo wiesz, no, smaczku. Nie? No, później tak naprawdę czarny wash, jakieś dry i pomalowanie paneli i sądzę, że ten model będzie już chociaż z tym wyglądał całkiem, całkiem nieźle. Jakiś pigmenty jeszcze na niego rzucę. Bo akurat z pigmentami, pigmentów się nie obawiam, więc mogę spokojnie pigmenty rzucać. W kolejce na chwilę obecną czeka Redemptor Dread Knight, Dreadnought, przepraszam, nie Dreadnought, Dreadnought, który, który no, ostatnio mam jakieś fazy na duże modele, więc, więc idę, ciągnę to i, i będę go składł. Ale ten snapfitowy, czy, czy ten taki wieloelementowy? wieloelementowym, wieloelementowy, bo są dwa, jest Contemptor, Contemptor był w Horus Heresy, w tych, tych zestawach, tak. a ten Dreadnought to jest ten taki gruby, bo no, mi się mylą zawsze, to, to nie, to, to, czy no bo jest, nie, Albo nie, jest Redemptor, ten taki easy to build. Nie, to mam normalny. Albo jest zestaw, ten zestaw. taki normalny, że ma tam yy, chyba dwie opcje broni całe i... Klo. To, jest, to jest ten z Tufem tam są normalnie trzy wypraski zostałem. Chyba ten pełny. To jest pełne. Tak? pełny. Co możesz mu albo plazmę, albo ten gatling dać? Mhm. Tu są wszystkie, wszystkie opcje. Ym, więc on leży i czeka, czeka na, na, na składanie. No i, jeśli chodzi o. Mówimy o grach, o graniu? Bo jeśli chodzi o hobby? Czy to jakoś, do tego możemy przejść. To później czy, przejdziemy, czy dobra. No bo trochę też pograłem, także yy, A, jeszcze fajną rzecz zrobiłem, zrobiłem dla klubu. Yy, kartonowe pudełko, w którym będziemy przechowywać armię na półce, bo na chwilę obecną y, armia z Darkim Parium stała tak wrzucona w jedno pudełko po figurkach, jakiś po, po butach. i Trochę mi szko no, szkoda było, bo koleżanka FLEO je fajnie pomalowała, szczególnie DevGuard, ehm, no, Pomalowała te modele i trochę mi było szkoda ich, że tak leżały, wszystkie się ob obcierało o siebie i, i tak dalej, więc um, jakieś ryzyko było, więc zrobiłem z kartonu e zrobiłem pudełko na szybko tak, żeby postawić na półko. Oczywiście nie jest to półko do transportu gdzieś tam w, w transporcie publicznym czy w samochodzie, e no bo te figurki jednak będą latać i się obijać o siebie minimalnie. Ale tak na półkę, żeby postawić, jest na pewno lepsze niż po prostu rzucane modele na kupę. No i to wszystko, jeśli chodzi o modelarstwo. Więc. W poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, zakończyłem na tym, że pomalowałem Sepulchral Guard do Sweet Spire i potem wziąłem się za samoloty w skali 1.72 i te samoloty troszkę mi zajęły, bo miałem przerwę Chyba aż no, do 9 września, yy, jeśli chodzi o modele Warhammerowe i bitewniakowe. Yy, samoloty wszystkie zrobiłem, jakie miałem, także to jest temat zamknięty. Nawet udało mi się dokończyć. Yy, wrzucę fotę, żeby się pochwalić, mimo że to nie jest do końca w temacie, ale yy, skończyłem Airbusa A320 linii lotniczych Whizzer. Yy, był to model kupiony no, z dobre 3 lata temu, jak nie lepiej, jak jeszcze mieszkałem w poprzednim miejscu. Yy, model był kupiony dlatego, że chciałem może zrobić tylko jeden, a może zrobić całą kolekcję. Plany jest taki, żeby zrobić całą kolekcję samolotów, którymi leciałem mm -hmm. w życiu, w liniach, w barwach linii lotniczych, którymi wówczas leciałem. I to jest A320 Wizera, którym leciałem w 2010 roku w listopadzie, to był chyba 14 listopada czy 16, coś koło tego, do UK mm -hmm. na nieudaną emigrację 3 miesięczną. <śmiech> Powrotnego lotu nie będę robił, bo to też był Wizer i to też był A320, więc... No właśnie chciałem zapytać, czy jakbyś leciał już dwa razy, to będziesz nie, nie, dwa razy potem robił. Dalej to już będą takie, które tam służbowo leciałem, na przykład Airbusem 319 Lufthansa z Warszawy do Frankfurtu, 321 z Frankfurtu do, do Dublina, Boeing 737 Ryanair z Dublina do Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Mógłbyś zrobić swojej córce w, w pokoju, mógłbyś na suficie zrobić mapę Europy, bo po Europie latałeś, i na nitkach te samoloty, żeby leciały z jednego miejsca w drugie. Musiałaby to być duża ściana. No suficie, żeby go zawracało. E, znaczy bardziej, bardziej myślę o tym też tak pod kątem właśnie przyszłości, tum, że tum, tum, tum, kiedyś tam Mirka, Mirka ze swoimi dziećmi podejdzie do gawlotki i patrzcie, jakimi zabytkami dziadek latał. No. Kurczę, jeszcze ja co mówię, silniki nie? odrzutowe miały, jakie w, w ogóle wiesz. Napaliwo, człowieku, na paliwo. Tak, tak, dokładnie. Także tak, to był, to był ten Airbus plus samoloty w 1,72. Airbus jest w 1,144, bo 72 1,72 to by był no, bardzo duży. No, są fajne tak, tak, tak, tak, tak. No tak, natomiast wracając do spraw biterniakowych, kiedy skończyłem temat samolotów, pomalowałem w pierwszej kolejności, w bardzo szybkim tempie, bo w południa chyba kultystę chaosowego w barwy Lord bo jechałem do Zigiego na Kiltim, o czym będziemy mówić przy okazji omawiania Kiltima. I do rozpiski potrzebowałem jednego okultysty, więc szybko wziąłem model, który z dawnych czasów miałem, on jest z Battleforma Krag, taki pilot ultramarski, człowiek, nie Marin, mm. tylko człowiek niewzmocniony. Z rozbitego lądownika. Tak, i on taki ma tam taką walizeczkę z fiolkami, mm -hmm. a w drugiej ręce miał giwerę, tą giwerę mu żeby to był autogan, a nie autopiston. Dołożyłem gdzieś, gdzieś tam takie ozdoby chaosowe, jakieś gwiazdki, coś tam, gwiazdy chaosu mu na piersi. Namalowałem, a te fiolki pomalowałem w ten sposób, że niesie krew niemowląt, czy Skoda, na, na ofiarę się do krew. dla chaosu niepodzielnego. Tak? Także to za, robił za samego lidera, zresztą za kultystę tak, Czempiona tak. w grze i większość czasu po prostu się kryło. tak? Żeby gener, generować. <śmiech> stał za puszką, co wy zresztą możecie zobaczyć na Battle Reporcie? Właśnie, na kanale z jego jest. Tak, e, jak mi się uda, to podlinkuję, bo zawsze widzę, jak ludzie linkują fajnie filmami. Wejdźcie po prostu w jego kanał i w, w ciągu ostatnich, nie wiem, kilku filmów to jest na pewno ten. Ostatni albo przedostatni Battle Report? Y coś tak. takiego. E, także tak, pomalowanie tego kultystę. W ogóle. W, Maluję teraz w sposób dużo bardziej chaotyczny niż kiedyś, bo kiedyś brałem unit, na przykład nie wiem, 10 dewastatorów, robiłem tych 9 mm. dewastatorów i potem następny unit. A teraz tak, żeby podtrzymać tempo i nie znudzić się tym wszystkim, to tak naprzemiennie dużo rzeczy robię, więc pomalowałem też trzech riverów ultramarinsowych, mm. w związku z czym zostało mi już tylko trzech do dokończenia unita. Pomalowałem dwóch wordberersów zwykłych CSM-ów, Chaos Space Marineów, żeby mieć y, oddział 10. I z tego oddziału biorę chłopaków do Kiltima, ale jest to również pełnoprawny oddział, który można użyć w y, 40. No to jest ten, co do Armagedonu w ogóle. Tak, zaczął się, zaczął się dawno temu dla Shadow War Armagedon, w tym momencie są do Kiltima i do y, 40. Pomalowałem, bo wygrzebałem z bitsów, posortowałem sobie wszystkie bitsy chaosowe, które były trochę w, w chaosie, że mm -hmm. tak powiem. Wyszło mi, że mogłem złożyć Korn Berserkera, tego klasycznego, biegnącego mm -hmm. w takiej bardzo tanecznej pozie ja, Jadę dla jadę Korna na łyżwach Tak. Dokładnie, z Chainaxem i tak dalej nie? Więc pomalowałem jednego Korn Berserkera i w 40 on będzie bezużyteczny, bo jest jeden Ale w Kiltimie mogę go wystawić w ramach Kiltimu chaosowego, jako na przykład csm z markiem Korna I po prostu powiemy, że ten Chainax liczy się jako Chainsword, który można wziąć mm -hmm. A nie można Chainaxe przecież? Nie, nie można Chainaxe Kittiny. Zrób mu rolki na nogach. Już jest przyklejony do podstawki, nie chcesz. <grymne> Łyżby zagłady. Nie, ale takie rolki no, tną sami, rzeczywistość, tak, <grymne> takie wiesz, z y, ostrza, z energii, chaosu, i one tną rzeczywistość się płynie po prostu po ziemi. Ale jakby tak zrobić taki model, żeby właśnie pomalować, zrobić z gniezdafą delikatną sznurówkę, pomalować buty mu na biało i pod, pod spodem takie wiesz, wałeczki mu przykleić nie, nie, nie, stary, to <śmiech> chciałabym zrobić dioramkę gościu jest tak właśnie na łyżwach, zrobić mu ręce, tak? i że drugiego co jest <śmiech> <śmiech> tak trzyma w powietrzu jak, jak partnerkę do tańca. musisz, musisz <śmiech> zrobić z tego wincu ten taki e, z, z, z... albo nie, orka w różowej sukience takiej ala <śmiech> Panowie, idziemy na Golden Demon z tym. Więc proszę Cię, zrób z tego ten rysunek w stylu Arona Demskiego-Bowdena. Tak. Spoko. Zaraz, zaraz jak wyjdziecie, to naszkicuję projekt. Dobra, po pomalowaniu tego Berserkera, pomalowałem Lorda w Terminatorce. Lorda w Terminatorce chaosowego. To jest model, który już kiedyś Parę podcastów, paręnaście podcastów temu pomalowałem w Iron Warriorów, ale wszystkich tych Iron Warriorów wykąpałem. E, odszedłem od tego pomysłu i tego Terminatora pomalowałem za World Bearera, żeby był jako liczki do tego mm -hmm. powiedzmy detachmentu. W sensie Patrol detachment już w tej chwili mogę Worldbearer sobie wystawić. E, Jakim no, loadout oddawać w ogóle? E, Power Fist i Kombi Polter. Mm -hmm. e, dalej wpadł mi taki pomysł, bo no, bawiłem się Battle Scribem tam na kiblu czy gdzieś czy na fajce i hmm. patrzę, a zobaczmy Thousand jak tam hmm. by rozpiska wyglądała. I y, wyszła mi rozpiska na 99 punktów, czyli dosyć optymalnie, nic się nie marnuje, tam jeden punkt. E, jest w niej e, Aspiring Sorcerer, czyli no, dowódca hmm. Thousand tak, Sunów, tylko że on ma na sztywno Force Stave, czyli pałkę mocy tak, hmm. i może mieć Bolt Pistol albo Warp Flame Pistol, hmm. więc podałem Warp Flame Pistol dalej mamy specjalistów jeden rubryk Marine, drugi ma rubryk Marine i jeden rubryk Marine Gunner z czego Gunner ma Soul Reaper Autocannon, czyli mm -hmm. ten mocniejszy auto kanupę, powiedzmy, no, obrotówka powiedzmy, cinczowy drugi specjalista ma Warp Flamer trzeci specjalista ma Warp Flamer i ikonę Cincha. i jeszcze w tej rozpisie się mieści jeden niespecjalista rubryk Marine który też ma Warp Flamer, czyli masz Soul Reaper Autocannon, trzy Warp Flamery i Warp Pistol a flamery są takie masakryczne, że one działają jako flamery, tak? Tak. Najlepsza w tej edycji broń przeciwlotnicza. To, to, to w 40, natomiast ta, ta, ta, ta. pod kątem kill teama Team to są autohity. Autohity, tak. I e nawet po bieganiu. Nawet po bieganiu. I tych chłopaków będę wystawiał na zasadzie takiej, że nie będę ich chował, żeby nie było sytuacji, że mnie szarżujesz, a ja Cię nie widzę, żebym zawsze Cię widział. Bo to są rubrycy, a rubrycy mają oprócz tego, że mają 3 plus armora, to jeszcze mają 5 plus invula, mhm. bo są tam no, all come. is dust. Tak? Mhm. Więc są dosyć bezpieczni. Owszem, jest ich tylko pięciu w teamie, ale no, no jest to bekowa lista, tak? bo to no, no, jest bardzo eksperymentalne. One ale... trick jeżeli zadziała, jeżeli uda się dobiec i przypalić, to moich orgów spalisz. Albo poczekać, jak Ty przyjdziesz i Cię przypalić. No, w z tak, tak. No tak. Mhm. No, co lubię. No. E, także tak, no, fff, więc pomalowałem dwóch yy, tarzensanów. Jednego z ikoną. Drugiego, no, prawie mam skończonego, dzisiaj jak skończę, skończymy podcast i w, wrócę do domu, tego skończę prawdopodobnie. No i zostanie trzech do pomalowania i to będzie raz, że to będzie Kill Team, mm -hmm. a dwa, że można to wystawić jako legalną jednostkę w 40 jako oddział pięciu y, rubrików. Mm -hmm. y, plan dalszy, jak to pokończę, to jest tak, dalej oczywiście wszystko ultramarisowe cisną, czyli Riverów dokończyć. Y, poza tym do chaosu mam jeszcze Chaos Sorcerer'a. Yy, którego dawno temu od dostałem, w metalu mm -hmm. i jego też bym w Thousand Sana pomalował, żeby był drugim HQ do tego mm -hmm. chaosu. ten klasyczny taki z króliczymi usz uszami. Tak, tak, tak, tak, dokładnie. Także to, yy, no i Predatora Chaosu, którego dawno temu zrobiłem do Thousand wskleiłem skleiłem go w sensie, zki trochę. Yy, Także miał dwa kółeczka z przodu, bo, bo go się nic goś, nie, goś, miałeś, nic nie, nie, nie? tak. Także będę chciał go zrobić, tylko pod World Bearerów po prostu i tyle. nie? Więc no takie, takie są plany na przyszłość, żeby dalej cisnąć te rzeczy bitemniakowe. Koniec. Koniec. No dobra, robimy chwil, króciutką przerwę i przechodzimy do następnego tematu, czyli White Dwarf. Mamy przed sobą numer White Dwarfa wrześniowy, który na okładce ma Władco Pierścieni, <gry> czy w Grę, oczywiście Władce Pierścieni. Chyba po raz pierwszy zrobili ten motyw, że specjalny nadruk błyszczący na okładce nie jest z tyłu, to jest z przodu. Zwyczaj z tyłu dawaj. Tak? Mhm. Nie, zawsze jest z przodu nie. i z tyłu. No coś, ty. Zawsze jest z przodu i z tyłu. Wrócisz do domu, obejrzyj poprzednie wodę. Nie może, ma co się kłócić. Może mi się pomyliło. <laughs> Wiesz co, sam się zdziwiłem, że, że jednak na Road Traderem wybrali tego. Hmm, Waczypiec to nie jako, wiesz, cover story. No bo Rockredd to jest tylko dodatek tak naprawdę, a Waczypiec nie jest nowy. Rockredder jest dużo bardziej niszowy, a władca, no wiesz, ludzie, którzy bitewniaków nie ogarniają, wiedząc, to władca, to mm. wiesz, zobaczą. O, Nazgul. co no. to jest? Kupię to. No jest IP, nie? No, wie, potem, wiemy, że... wiemy jaki ten, jakim oruczieniem sukcesem zawsze było. Między Więc wyszła podstawka do odświeżenia tak naprawdę chyba już trzecia edycja. Znaczy, sorry, póki ta gra żyła i póki do nie wydawali, no to było sukcesem. tak Jak zaczęli srać na ten system, to przestało. Przestali, przestali, wydawać ten, przestali wydawać nowe rzeczy. Mhm. Więc w tym, w tym numerze będziemy mieli dużo o wadce pierścieni. Tam chyba nawet Battle Report, tam się trafi. Ale idźmy po kolei. E, mamy premierę nowego boksa. Do Tooth on się nazywa. To jest boks do 40, który którym mamy w wilki i i co tam było, na kroni chyba, tak? W... Nie, Jeans Thiller Calt. Jeans Thiller faktycznie. No i co idzie za tym boksem, to jest kodeks Space Wolfów, modele i tak dalej. Więc zobaczmy sobie, co tam dostajemy. Oczywiście kodeks, jak zwykle, standard w sztywnej oprawie, 125 zł. Z tego, co już słyszałem, to fajne kombosy można robić z runepristami, bo już usłyszałem o takim kombosie reliktów i jak się nazywają z tych kart, które możesz kupić, zapomniałem zawsze. Strategemów. że jakiś runeprist przekoksowany może ginąc zaatakować na przykład Mortariona i wypłacić mu 40 ataków hitujących na 2+, bundujących na 4+, z przerzutami itd., nie? Także, wow, nie, ale musi zginąć, musi zginąć, bo przy zginiecie ma tam jakieś tam The last throw czy coś tam bije jeszcze na koniec. No, także jak z tego co słucham niektórych podcastów, takich gdzie się grają w turniejach, to space się mogą być tą siłą na razie, która mogą. Znaczy no, to jest, to jest standard, że No nie, to, bo ostatnio chodzi nowy kodeks przeważnie, jeżeli to jest imperialny kodeks. Hmm. Dostaje coś dobrego. Żeby, no nie do końca, bo wiesz, do tej pory cały czas, cały czas dominowali hmm. yy, Brodejesi podobnie. W amerykańskiej mecie przynajmniej. Hmm. Dominowali Brodejesi i teraz właśnie z się mogą ich zatrudnizować na, na jakiś czas. Pewnie do 20 orków. To nie będzie Chaplin spam, czy tam Run Priest spam? Hey. Zobaczymy, no nie wiem. No. Jest, że, tak, że, że można innego tak dobustować, do tylko trzeba się upewnić, że dojdzie w miejsce, w które ma dojść. No dobra. No dostali to, co dostały wszystkie chaptery te główne wcześniej, czyli blade mm. Gelle, Dark Angel, Ultramarinsi mają swojego porucznika mm -hmm. customowego. Nie, to nie ten. To jest ten porucznik. Przepraszam, dobrze. Na samej miejsce? Ale do sali upgrade packa, tak? Czyli hmm. to jest upgrade pack dla Primarisów, nie dla zwykłych marisów, Chociaż oczywiście paldrony, hełmy, ręce pasują tutaj i tutaj, tak? czy znaczy te paldrony są agre dla agresorów dwa hmm. czy znaczy trzy sztuki. No więc tak, tak. Okay. Tylko, tylko Ale tylko. te zwykłe można wykorzystać tu i tu. Tak samo też mają starszy upgrade pack y, do zwykłych marisów, sprzed paru lat, hmm. z którego można złożyć model. Ragnara. Ragnara Blackmaina, dużo lepszy niż model drugie edycyjny, który jest obowiązujący i stoi i robi kubek. Tak? No tak, no jest. Dodatkowo dostali oczywiście swoje kostki, które są jedne z bardziej czytelnych kostek w ostatnim czasie. No kostki oczywiście tam co? 30 złotych? Nie. Jezus, 88 złotych kostki. To czy nie. one są kurna chata z kości słoniowej. Czy? Ale wiesz, to one są jeśli dobrze kojarzą. są w tym takim w dużym pudełeczku, tak jak te moje orkowe, takie mm -hmm. zielono-białe, mm -hmm. Więc za pudełeczko płacisz mm -hmm. 20 zł. No, no i, ale standardowy release. No oczywiście tu Fenclo, mamy reklamę, Tutaj znajduje się właśnie ten jeden specjalny charakter. I do jeanslerów też jest pojawił się jeden, nie, pojawił się jeden typ, który mm -hmm. nazywa się Abominant, który jest jakąś tą specjalną, specjalną, postacią. Posługuje się Warhammerem. No tak jest. Box kosztuje 450 zł w sklepach GW, więc to jest cena, od której musicie wyjść. No i właśnie tego Dreda mam, nie? To jest właśnie Redemptora, Redemptora. Bardzo fajny. Nie, nie mogę się doczekać go, hmm. składania go. W boxie dostajemy dosyć dużo figurek, no bo tro, trochę, w nim, trochę w nim jest. 31, modele, 31 modeli, Battle Leader, ten wyjątkowy model, który tutaj jest unikatowy. Pięciu intercesorów, trzech agresorów i Redemptor Dreadnought. A g dostają akolit Icon Ward, czyli jakiegoś kolesia pewnie z banerem, czy z jakąś ikoną. E Abominanta, czyli ten model, który mówiliśmy, że jest taki specjalny. I five aberrantów, czy tu, 5 aberrantów. 5 złoty. 5, złoty. 5 złoty. 5 aberrantów i 5 hybrid metamors. Hybrid metamors. Aha, i jeszcze 8 g po prostu. Taki standardowy Taki standardowy dobry. dobra, no, czy ktoś z nas kupi sobie tu ten a <głos> Znaczy, to, to jest coś, co mnie interesuje w, trochę w tym boksie, że tak naprawdę jeżeli y, chcesz mieć armię primarisów, no to już podobną, podobny zestaw masz z tego, z, z Dark Imperium, nie? Z grubsza. Z grubsza, nie? Y, jak chcesz mieć samych agresorów albo samego tego dredka, to możesz go osobno kupić taniej. Niż brać cały box. Nie, czy... ciekawi mnie, jakby, jaka będzie popularność tego boksa. Bo tutaj, jakby główną tą mocą przyciągającą jest, no mimo wszystko, ten charakter wilkowy i ten charakter. Yy, no, tych. Yy, kultów. Natomiast podejrzewam, wyjdą, że wyjdą same, nie? wyjdą same. A jak ludzie będą dużo tych boksów kupować, to pewnie za, nie wiem, 30-50 zł będzie do kupienia za, na mini targowisku. Mm. <laughs> Nasza abominacja zawyła. A takie pytanie, bo to, jest, to nie jest boxed game, tak jak cult, to nie ma no. swoich rulesów, czyli no. tam jest rulebook w środku, tak? Tak, jest rulebook normalnie, jest ta mała ulotka taka. Uh -huh, uh -huh. I, no, starter pack taki. I chyba są i to wszystko. No to to może być niezły value tak naprawdę. No bo tak, pięciu intercesorów to jest tam chyba 140 zł. Milionów złotych. Tak? złotych. Tak? Trzech agresorów easy to build to jest chyba 80 zł. Redemptor Easy to Build to jest 120 zł. No i... Ale on nie jest Easy to Build. Czy jesteśmy tego 100%? Jest to, no, mam wypraski w domu, więc to, no, to nie jest Easy to Build. Znaczy, no Easy też jest na wypraskach. No. Ale jest nie na, jest na trzech wypraskach? <grym> Może być. Na trzech? Nie, nie wydaje mi się. To jest z tego co. Easy to Build, panowie. Easy to Build z tego co pamiętam, ma tylko i wyłącznie opcję tego Gatling guna, tutaj mamy złożonego z plazmu. A więc... nie, właśnie plazmą ma Easy. No w każdym razie, no dobra, 120 jest Easy to Build, 170 jest normalny chyba, czy mm. 200 nawet. No i plus jeszcze jeansy leży. Biorąc pod ta, uwagę więc... ceny GW, a kupując... Chodzi mi o to, że każdym... wychodzi taniej niż jakbyś kupował te rzeczy. No, to, to, to zawsze, zawsze nie, wychodzi, zawsze. Nie wychodzi, zawsze. nie zawsze. Ostatnio tak wychodzi. Ostatnio tak, hmm. tak robimy. Nie. Ale fajne, fajne jest to, że... Skończyło się takie ciśnienie, że yy stare frakcje, tak, wyszedł Kill Team, Starter, mm. mamy jeans stillerów, którzy jako frakcja pojawiły się dosłownie kilka lat temu i mechanikum, które też było całkiem niedawno. Tak? Mm. Teraz mamy kolejny box, owszem, Space Wolf dlatego, że wychodzi ich kodeks, mm -hmm. ale znowu mamy jeans stillerów, tak? Że jest większa różnorodność, wydaje mi się, niż kiedyś. Bo było Marynsi Eldarzy, Marinsi Orkowie albo Marinsi Chaos. Tak. Zawsze będziesz miał Marinesów i coś. Nie no, to tego, tego nie neguję. Ale tak? no nie, nie, nie zawsze. Ale dlaczego tak miałeś... kill team, kill team, masz Mechanikus i. czyli No i Forge Baina miałeś Adeptus Mechanikus i Nekronów. Tak. No. Nie, nie zawsze, już przełamują to. Co drugi bok z tym razem. <laughs> tak. Dobra, Imperial Knights. E, mamy kanis Preceptor Kanix Rex. Czy Knight Preceptor ten Pies jest... Królewski, tak? Tak, Pies Królewski. Co to jest? To jest normalny Knight. Ze specjalnym dodatkiem e, pilota. I tego pilota mamy w dwóch wersjach. Mamy go w wersji pilotującej w, pod klapką. I ze śniadaniówką idącego do pracy. <śmiech> I ze śniadaniówką idącego do pracy. Będę po 17. Oraz e, nową broń, która. 18:30, jeżeli jorkowie będą mieli stąpy. <śmiech> Znaczy tak, warto powiedzieć, że jest jeszcze dodatkowa wypraska z m, takimi dodatkami szczególnymi dla niego. Tak? Że masz ten baner, bo to jest imienny bohater. Bo Banner no z wielczymi tak, tak, tak, tak, tak, tak. końcówkami. Z na, na masz na kolanik z mieczem i masz ten hełm, taki jak tak. hełm garniczkowy Krzyżowca mm. 13 wiecznego XII-wiecznego. Dokładnie, mm. Dokładnie. No i oczywiście zestaw wyprasek, które, które może. Nie wyprasek, w transferów. Alkumet. Naklejek. No nie, po polsku. Kalkumy. Obrazków. <laughs> taki, że daje wodę i to przepływa. Model kosztuje 475 zł, z tego co kojarzę, normalny night kosztuje 425 jeśli dobrze kojarzę, mogę tutaj przekłamać, ale no nie są, i, i, jeśli macie nighta i chcecie kupić tego tylko dlatego, że on ma tego bohatera, to nie wiem, czy to jest dobry zakup. Jeśli nie macie nighta i szukaliście jakiegoś nighta, żeby kupić, no to, to może być dobra opcja, bo ma wszystkie właściwie chyba opcje broni i plus dodatkowa ta jedna, więc opłacacie za tą dodatkową wypraskę z, z typkiem którego możecie wykorzystać lub nie, możecie go też po prostu sprzedać komuś, kto potrzebuje tylko jego, co możecie to zrobić dla, wiecie, dla środowiska. Dalej mamy Lord of the Rings, e, Box Battle of Pelennor Fields, czyli bitwa na polach Pelenoru. Dobrze, mm -hmm. dobrze. Oczywiście e, e, no oczywiście. oczywiście Box, jak z Box, mamy tutaj, co, y, jak się nazywają, e, Rohan. Mamy armię Rohan i duszków, jeśli się dobrze kojarzy, tak? Mm -hmm. Oraz mamy, jak się nazywają, orków Orf. z Mordoru. Mhm. trola jeszcze tutaj. Tak, tak, tak. Jednego z młodych. No i tego, i nazgula, tak? Tak, króla Nazguli. To nie, jest, Nazguli. To nie jest jakiś randomowy nazgul, Aha. tylko to jest szefu. Ciekawostką, której nie wiem, czy ona jest podstawcy, czy gdzie ona jest, wydaje mi się, że z podstawce jest to, co jest na stronie 13, czyli te miarki. Które jest miarka dwunastocalowa. Każda z nich to jest konkretna broń z własnej pierścieni. Tak? Z tego, bo masz to jest konkretna broń z własnej tak naprawdę. Yy, Gandalfa tylko już wersji Gandalf biały. Mhm. Yy, dalej to jest chyba Anduril, tak czyli miecza Ragorna, ile się nie mylę. No to jest wszystko na gdzieś. No, no, no. Maśmator Gimliang, stylet nas guli. I one są od różnych rzeczy, na przykład laska Gandalfa no, pokazuje zak, zak, zak, zak, zasięg magii. A na przykład ta trójeczka, to rządu, chyba właśnie, o którym wspomniałeś, to, na, to najkrótsze. To jest jakaś zachcień walki wręcz, coś w tym stylu. Mhm. E, także to jest bardzo fajne. No, oczywiście, że to dwustronne e, in, inicjatywy bo jak wiemy, w pierwszej co turę się rzuca na inicjatywę e, i można, możesz iść dwa razy pod rząd, na przykład drugi, a później pierwszy. Więc jest taka niespodzianka. E, no oczywiście mamy kostki, jak to zwykle bywa. Bardzo fajnie wyglądają. I jeden plus... Y, Władcy pierścieni ponad na przykład 40 jest taki, że wystarczy, że kupicie dwie książki, e, czyli mm, Rules Manual, ten, który tutaj mamy, czyli zasady gry, i armię. I macie, wszystkie, I macie wszystkie zasady do wszystkich armii, do całej gry, wszystko kompletne w dwóch książkach. Żeby nie było za dobrze, każda książka kosztuje 175 zł. Kodeks 125, kodeksów masz ile? 14, 16. No ja kodeksy za 100 kupuję. No dobrze, no, do, nawet za 100, no to jest i tak. No ale i tak nie będę grał wszystkimi armiami. No właśnie, no ale tutaj wiesz, jak masz już wszystko, więc no może sobie sporksować, może cokolwiek, nie wiem. Różni ludzie mają. E, jedyna chyba gra, którą, którą tak kojarzę, ma to zrobione jeszcze lepiej, to jest King's of War gdzie masz podręcznik i wszystkie zasady armii. Wszystko, wszystko wyjdzie mojej książce, które kosztuje na pewno 150 Powiem tak, w 19-20 roku na pewno chcę wejść w Lotra i chcę pograć w Lotra i prawdopodobnie na nowe zasady, nie na stare. Ale zobaczę najpierw na ile to będzie stabilny rulebook, w sensie czy jakiś chapter approved wyjdzie do niego, czy, czy będzie medycja, to znaczy tradycja czy dodatkowe jakieś coś. Tak? No bo na kill, pewno wcześniej czy później. Kill team wydawał się stabilny, a już za chwilę druga książeczka będzie, o której zaraz powiemy. tak jeszcze jedna rzecz. Wspomniałeś, że władca nie jest dla, dla casuali, tak można powiedzieć, że wszyscy kojarzą. No na to na jest... pewno ludzie, którzy bitewniaków nie ogarniają, mogą się wkręcić w bitewniaki właśnie przez... Lotu, Ale właśnie tak? mi się wydaje, Takie. że to może być tak, że nie będą rozwijali go aż tak bardzo agresywnie i, mhm. i dynamicznie, bo właśnie tacy ludzie, by się, to by przeraziło ich, nie? A tak to kupują książkę, kupują dwie książki, które mają, no i teraz sobie kupują modelu, też wygrzebują swoje stare kolekcje. Nie wiem, jaki mają plan w głowie, ale wydaje mi się, że to może być właśnie ten system. Eee, plan na pewno mają wyciągnąć tyle pieniążków, ile się da. To... to nie wątpię, ale zobaczymy, w jaki sposób będą chcieli to zrobić. Ok, przechodzimy do Rogue Trader Kill Team, czy Kill Team Rock Trader, czyli nowego boksa do Kill Teama, w którym mamy zaprezentowane dwie frakcje. Pierwsza to jest Elucidian Star Striders oraz Geller Box Infected. Pierwsza banda to są Rock Pani rock traderka Elusja Wayne I, I jej drużyna. Jej drużyna, jej, jej, jej kolesia, a druga banda to jest Dev Guardi, tak? Nie, nurglowe. Nurglow, to jest, to jest Za załoga, załoga załog. statku, która została zainfekowana tak, przez tak, choroby tak, tak. nurgla. Oni gdzieś tam w jakimś. Oraz złe decyzje disignowe. <laughs> Tak jest. No dobra, co dostajemy w boksie? W boksie dostajemy dosyć dużo figurek, mhm. bo dostajemy tak na szybko liczę 2 4 6 12 figurek Roughsajderów i dużo, 2 4 cztery duże modele tych tych tych i masę różnej drobnicy. Także sporo modeli dostajemy, ale dostajemy też planszę dwustronną planszę, która reprezentuje wnętrze statku w którym się poruszają, a po drugiej stronie jest e, ministerium Shrine, czyli jakaś tam kaplica, tak, to, to się nazywa. E, no, modele Traderów. co panowie myślicie o modele traderów Mi się tak. podobają, łarne, łarne. ogólnie mi się w podobają. W klimacie bardzo właśnie John Blanche i tym podobnie. Są, są takie, które mi się mniej podobają, na przykład y, Pani Szefowa mm. i są modele, które mi się bardzo podobają, jak na przykład ten, ten jakby kapitan Gwardy z, z Shotgunem i z Las Pistolem, wygląda bardzo badassowo. Podoba mi się ta medyczka bardzo z tymi chirurgicznymi aparatami na, na dłoni. A sasynka jest ok. Koleś w furażerce z Dobermanem, z spoko. Mm -hmm. no, ten Tech Priest też wygląda spoko, chociaż trochę statycznie, no ale w sumie to Tech Priest, więc podejrzewam, że nie jest najbardziej dynamicznym Kurczę. osobnikiem tutaj w drużynie. I ci normalni żołnierze z, z tym, z Dobermanem. Bardzo mi przypominają te modele do yy, Solar Auxilia do 30. Są takie lekko steampunkujące. O. Barokowe. Tak, bardzo fajnie wyglądają. A, aczkolwiek wydają się nie być tacy nadmiernie przesadzeni, jak, jak to, jak to hmm. ma miejsce na przykład w frakcji numer 2, czyli tych nurglowych. Wreszcie? No właśnie, przejdźmy do nich. Przejdźmy do nich. Yy, szczerze to tak, jeżeli chodzi o tych dużych takich yy, kolesi, Czyli od każdej choroby musisz puchnąć? Znaczy inaczej, wiesz co, mam... Znaczy, plan był taki, że muszą być tych czterech takich dużych sukien synów. Natomiast ja mam wrażenie, że oni jakby, jeżeli chodzi o design nurglowy, to są all over the place. Po prostu nie mogą się zdecydować na jeden temat i się go trzymać. Bo Czterej Bogowie, ma, każdy ma jakiś temat, tak? Natomiast tutaj mamy tego gościa, który na wpół jedna ręka zmieniła mu się w muchę, a drugą rękę ma jak szpon demonetki. To wygląda bardzo slaneszowo. Mamy tego gościa z tymi mordami na brzuchu, który z kolei wygląda dla mnie cinchowo. Takie mordy są na przykład na tych, na horrorach cincha. Yy, wygląda jak odrzut z The Thing w ogóle, yy, Carpentera. Mamy tego gościa, który oglądał za dużo hentai i Bóg go pokarał mackami, tak? albo nagrodził mackami. No i y, tego kolesia, który jest y, pół, pół człowiekiem, a pół y, opiekaczem. Chodzący To są ciekawe motywy, natomiast one są takie nieskupione. Nie, nie są, roz, jest rozstrzał totalny. No nowa jest etyka Nurgla, tak, którą mamy od czasu no, na pewno Plagasów nowych, tak, mm. nowego Pedgardu, no i teraz to też się wpisuje w tę sytykę. Niekoniecznie nasze klimaty, no bo mm -hmm. tak jak gadaliśmy wcześniej, że starzy Plagasi, którzy byli, no owszem, pochorowani, ale tacy ususzeni też, tak, mm -hmm. zniszczeni przez chorobę. No w skrócie, kurwa, kiedyś to było, kurwa, nie to co teraz, kurwa. <laughs> Nie, ogólnie tak, z, z plagosowych jak zwykle, no, dla mnie pierwsze miejsce nurglingi, nurglingi są zawsze spoko i uważam, że to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie nurgiel i, i w ogóle DevGard i tak dalej powinni mieć ten aspekt humorystyczny w postaci tych małych właśnie chochlików, a niekoniecznie w postaci samych tych demonów, mhm. tak? Y i jeżeli chodzi o muchy i to całe robactwo, to totalnie ani mnie ziębi, ani paszy. Tak? Na, to są fajne, oni robią swoją robotę. Tak? Na, na, na, najmniej mi się podobają te modele, które są jakby wiesz, centerpiece of the army. Tak? Czyli, hmm. czyli te cztery, cztery duże sukinkoty. Zdecydowanie, jeżeli bym się porwał na ten kill team, to po to, żeby mieć tych, tych road traderów, bo biją, biją tą nurglową armię na oled dla mnie. Jeżeli się nie mylę, to jest też jakiś mini kodeks. Yy, oni wszyscy dostają te takie książeczki, które tutaj są tam 16-stronicowe. Mm -hmm. Są ilość stronicowe, nie wiem. No, chyba 16, 24 24 strony dla road traderów. oni też 24. I one mają zasady do 100 normalnie. Możesz ich wystawić. No i sobie. bardzo fajnie, bo road traderzy to jest element. Od samego początku, bo pierwsza edycja nazywała się Rogue Trader, mm -hmm. więc dobrze, że coś takiego jest obecne. Dokładnie, Ale? dokładnie. Ja tak trochę mniej negatywnie podejdę do tych modeli. One wyglądają ciekawie. Jak ktoś lubi dziwne modele, malować dziwne modele, to jak najbardziej mu się te modele spodobają. Natomiast mówię tutaj o tych Galerboxach. Natomiast zgadzam się totalnie z wincem, że po prostu są są nie są spójne, jeśli chodzi o tematykę. Tak? Ale są fajne. Ja, mi się mi się podobają te modele w stacie designu i tak dalej. Ale znaczy, tak... nie, one wykonane są bardzo fajnie i w ogóle no to nie też ta... pod kątem kontrastu z Rogue Traderami. Bo drużyna Rogue Tradera jest taka odtąd dotąd. Tak. Tak? Mają wyprasowane szaty, tutaj mm. mechaniczne elementy, tak. Więc to jest tak, taka faktura. A tutaj masz wszystko organiczne, prawda? Tak? Mm. To, to Rozumiem, co chcieli osiągnąć, ale no... Dobra, pogadajmy teraz, teraz o zestawie, którego nikt nigdy nie kupi, czyli Death World Forest Killzone za 250 zł. Mamy brzydkie drzewka wykonane z chińskiego plastiku, plus matę, na której jak postawicie model to je zgubicie, bo po prostu to będzie jak, jak dziur, czarna dziura, po prostu postawicie model i go w życiu nie znajdziecie. Przynajmniej to zdjęcie nie reklamuje po prostu tego produktu w najlepszym stopniu. Um, po prostu jakaś masakra. Spróbują oczywiście sprzedać drzewka, które, które nigdy w nim nie schodziły. No wciś... wepchnęli je chyba w te Eldarskie Wepchnęli kilkimi. je w Kiltim Mordelai. Mordek, chciałem przeczytać Mordelai. I ten tak, Eldarski drugi Kiltim. To jest tam... dowódca Detwatch Kiltimu, mm -hmm. który jest bardzo ostrożny z pieniędzmi. Tak. <laughs> swoimi <kilkikami. laughs> E, tak, dokładnie. E, więc i y, dlatego ten teren sprzedaje tak drogo. Bo on kupuje tanio, sprzedaje drogo. Mhm. E, nie wiem, mi, mi się to osobiście bardzo nie podoba, tam dostaję tą matę. Co? Ja Ci mówię, że to jest okazja. <grym> ty, ty kup ten teren teraz. <grym grym grym zloty> 250 złotych. Zloty. Właściwie bym tutaj powiedzieć. No dobra, e, ja lecimy dalej Mamy Blood Bowl. Nurgle, Roters kolejna, no kolejna ekipa drużyna. Do, drużyna, ekipa do... do... No to też jest trochę ten Nurgle taki, nie? Znaczy, wiesz co, tanie już jest bardziej, bo jest, oni są spójni. Wszyscy są albo napuchnięci, albo zdeformowani. Yy, oczywiście jest śmiechowy ten, jest śmiechowy Nurgling, który... trzyma piłkę, piłkę zjadł. Z, tak, zeżar piłkę. <laughs> On jest piłką. Więc tutaj przynajmniej jest jakaś taka spójność koncepcji w tym jest wszystkim. I jest też piłka. Z której wychodzi jakaś szczęka. Co? Także... Gdzie? Tam... A tu, o Jezus! Greedy, <laughs> greedy Nurgling Ball <laughs> I Pustulent Sack Ball No oh. i oczywiście do, mm. do nich wyszły też boisko, to. dwustronne boisko dugouty i pewnie kostki które Fajnie, byli... bo wygląda jak takie bagno po prostu tak. jakby grali na moczarach Bardzo fajnie to wygląda, bardzo spójne No jak ktoś gra w Blood Bowl, to... Wiesz, nawet mają takie, każdy chem jest w podobnej takiej konwencji tej szpice hałby trochę. Biorąc pod uwagę, że ta, ban, że, ten, że ta drużyna kosztuje pewnie około 100 coś złotych, yy, troszeczkę je poprzerabiać, montować jakieś boltery, czy jakieś inne bronie, nie, nie, nie. i macie fajne drużynę do yy, Kilkima chociażby. Albo tych, możesz zrobić z nich tych... Yy, Boxknightów, czy jak oni się tam nazywali, do Sigmara, tych takich To nawet nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dziu, Pamiętasz wyszedł taki box, żeby liatacy, nie, nie, ale, nie, grubi rycerze? Blightlords, Blight Blightlords. Coś takiego, tak no. czyli duży, duży rycerze Może. Nurgla tam z kosami, z jakimiś pałkami itd. tak dalej. Dalej mamy River Battle Titan, e, który wyszedł model nowy do, do Adeptus Titanicus. E, jest to oczywiście e, Kolejny model, kolejny boksik i ten model kosztuje coś około 175 zł, dokładnie. Dodatkowo możecie sobie dokupić do niego ten command terminal, czyli taką tackę, która jest Waszym data sheetem 40 takim odpowiednikiem, na którym, na którym zaznaczycie specjalnymi plastikowymi takimi pinami, co się dzieje z Waszym tabletem. <śmiech> Chodzi Ci, że to jest ten weapon card pack, który hmm. kosztuje 40 prawie złotych? Tak, też. Za kartkę papieru? Nie, to, to kosztuje, to kosztuje trochę więcej. To kosztuje 75 złotych, mm. Tak. Nie, ale właśnie to jest podobnie jest cała przyjemność na Adapter z grania w Titanicus, że właśnie nie samo przesuwanie figurki, mm. tylko kontrolowanie tego, co się tutaj dzieje. Tutaj jest cała gra na tych, na tych płytkach. No więc... Trochę battle no tak. Tak, tak, tak. No z czegoś musieli zrzynać, nie? No dobra, więc co? Mamy Forgeworld i zacznijmy że może... Anaharis Scoria, o którym mówiłem już w zeszłym odcinku, teraz możecie podziwiać ten model. Zobro. Całkiem jest przyzwoicie pomalowany, uważam. Aczkolwiek yy, przez to, że jest w ciemnych kolorach, to tak na pierwszy rzut oka się zlewa trochę, co tam na nim jest. Mhm. A, to jest jakby, nie wiem, życiową aspiracją jakiegoś magosa było zostać skorpionem. <laughs> więc Anaharis Skoria po prostu zrealizował swoje marzenie zostanie mechanicznym skorpionem. Skoria, skorpion. No, mhm. trochę tak. Jest to w Dark Mechanicum postać poziomu Primarchy. Wystawienie kosztuje tam, nie pamiętam, 300 czy 400 parę punktów. I przede wszystkim robotę u niego robi może nie tyle, nie tyle jego staty i tak dalej, które tak czy tak są wysokie, ale elektryczny pastuk Zagłady, który jest bronią do zabijania Primarchów. Już nie pamiętam co, co dokładnie robi ta broń, ale chyba obniża staty i, i to jest jedna chyba z tych broni, która robi multiple wounds, że, że za każdym razem jak wbija wunda to tak naprawdę wbija wiem, dwa wundy albo d3 wundów czy coś takiego, więc musisz każdy oddzielnie yy, ratować. Bardzo mocny bohater i model jest ciekawy. Nie powiem, że mi się jakoś bardzo podoba, najlepszym elementem uważam jest jego twarz. Ma, ma ciekawie zrobiony ten arcik i tą górną część ciała ma fajnie zrobioną. Natomiast no, nie jestem do końca przekonany o tych pajęczych nóżkach. No na pewno jest to ciekawe, ktoś miłośnicy Defilerów na pewno poczułem się w domu. Dalej. Gry komputerowe, Space Hell Tactics. Czyli bardziej zaangażowana, nie First Person Shooter, e, Space Hulk, ale wszystko wygląda na to, Przepraszam, że... Przepraszam, ale czyli zaangażowana, czyli polskie się... fonty ci się wyłączyły na chwilę. <laughs> Polisz zloty. Nie um. mam fontów, korwa. E, pisze się przez uzwykły. <grym> e, gra, która y, bazuje z tego, co kojarzę w 100% na zasadach planszówki, więc, no bo jak wiemy w grze komputerowej z no mamy w, na first person shooter, tak? Tam to czasem Def jak on nam się ale nazywa. Ale były też Space takie. Były były, ale to kiedyś. I teraz właśnie wrócili do tego, że właśnie normalnie masz turówkę, tak? Że po mhm. prostu tak jakbyś grał w grę. Jak w x byś grał? Tak. A zresztą do XCOM'a zrobili przecież ten zrobili te skórki, że żołnierze z X-Koma wyglądają jak Space A, Marines to, i obcy <laughs> wyglądają na przykład jak Orkowie. A to nawet nie mam, to ciekawe. Bo... No, z mody takich. Black Library. E, panowie, macie coś? Y... Jakieś newsy odnośnie tego, coś y... wiecie? Bardziej o tym, co, co mi się udało przeczytać ostatnio, bo przeczytałem do końca no tak. Wolfsbane. Mhm. E, przeczytałem też Slaves to Darkness. Mhm. Jak na książkę Johna Frencha, to dosyć dużo czasu minęło, za mnie znudziła. <laughs> Znaczy, no jest parę dosyć ważnych dla herezji wydarzeń i nie chcę tutaj spoilerami rzucać za bardzo, ale no jeżeli chcecie wiedzieć co się działo, no bo cała herezja nam pokazuje jak, nie wiem, Perturabo pożar się z Fulgrimem na przykład, tak, Angronowi jeszcze bardziej odwaliło jak został demonem niż jak był normalny, powiedzmy, tak. Także wszystkie ścieżki tych chaosowych Primarków się w dużym stopniu rozjechały. Horus w Wolf's Bane, spoiler był raniony włócznią Imperatora i w ogóle... Przez rasa. Przez rasa. E, odechciało mu się w ogóle całej herezji, tak naprawdę, e, żeby było śmieszniej. E, więc trzeba było jakoś to spiąć do kupy i sprawić w jakiś sposób, żeby ci wszyscy Primarchowie ze swoimi Legionami jednak zaleźli się w jednym miejscu na bitwie o Terle. E, w ciekawy sposób zostało to poprowadzone. Jest nawet kilka, powiedziałbym, niespodzianek, bo jeżeli... Spoiler. Jeżeli utrzyma się stan rzeczy z tej książki, to Lorgar nie weźmie udziału w oblężeniu, bo strzelił Focha. Mm -hmm. Bo tak trochę chciał zrobić zamach stanu i zastąpić chorusa i chorus przy wszystkich mu bardzo ciężki w wpierdol spuścił. Taki z pokrwawieniem, a żeby sprawić, żeby Primarcha krwawił, nie jest tak łatwo. No i Lorgar się zawinął i poszedł, ale został yy, zardulajak, czyli ten, który ma model z i on jest jakby przywódcą Bearerów lojalnych wobec Horusa. Mm -hmm. I żeby było koleś był. Y, koleś jest terraninem, mm -hmm. jest jeszcze z czasów zanim y, Lorgar'a legion znalazł. Y, I koleś był pędzący ateistą i zostało mu jakby, jakby narzucone wierzyć w tych bogów mm -hmm. chaosu. nadal nie chce w nich wierzyć, ale musi. I wykonuje wszystkie te rytuały chaosowe i tak dalej, przywołuje ich mocy, ale cały czas mu się to nie podoba. Natomiast wie, że nie jest panem swojego losu i poddaje się poddaje temu. Się temu tak. no. Inna, inny taki News Black Library, że będzie nam wychodziła ostatnia w ogóle książka w serii Ukryty Sztylet, The Hidden Dagger o, o upadku Devgardów. Także podejrzewam, że ukrytym sztyletem będzie po prostu Typhus. Mm -hmm. y I to będzie ostatnia książka w serii i zaczynamy nowy cykl. Yy, który się będzie nazywał po prostu Siege of Terra. Fajnie, na fanpage'u Dębskiego no, bo Bowdena potem. ktoś zapytał yy, Aaron, czy napiszesz yy, końcową książkę tak kończącą mm. Siege Przez of Terra yy, i powiedział tak Dębski Bowden, że piszę to w najbardziej kochający sposób, jaki mogę i przyjazny, ale każdą osobę, która będzie chciała odebrać ten przywilej Danowi, Abnetowi, mhm. to ja sobie zrobię krzywdę. Bo Abnet zaczął herezję, tak? No, z nim Kołysa, więc jest... Chyba nawet ustalili to na tych swoich spotkaniach, że on też zakończy. No poza tym jest jednym z lepszych pisarzy. Yes. Tak, to no ten... ale przecież Abnet, Abnet, yy, Dębski Boden i jeszcze kogo by tam dorzucić do nich. Nie Frencha. Jest jeszcze jeden. Nie wiem o kim mówisz. Mm. Graham McNeil. O, no to ty, ci to są topowi, jakby. Tak, na mnie. Jeszcze lubię, Chociaż... lubię? Lubię Reynoldsa, aczkolwiek on bardzo rzadko dla nich pisze. Mi bardzo do gustu przykład Chris Reid, bo świetnie napisał wszystkie książki łajskarowe, które napisał, mm -hmm. plus fajnie pisze o Wilkach też. Mm -hmm. Dobra, teraz y, o flaszkę, że będą primaryści w Seed of Thera. Jeszcze raz? Będą primaryści w Seed O flaszkę się mogę założyć. Zwa. Wspomnienie? Wspomnienie? Może nie, nie, nie, będą. Nie? będą. Nie, I zaraz się pojawiają Tak. Dobra, to nie. To, że wezmą udział, to się mogę założyć, że nie wezmą udział. Dobra. Okej. Okay. Yy, mhm. Będzie tak, że y, jak się będą desantować na Vengeful Spirit, to Belasarius Call wy, wyrzuci 10 eksperymentalnych Marinesów. Wszyscy zginą oczywiście. Yy, I będzie dalej pracował nad tym, ale będą primarysi w Siege of Terra załóżysz się o to. No, okay, Albo no, wezmą tak. tego, wezmą, ja mówię, że nie. Wezmą popsutego tego, jak on ma. Yy, Zephon z Blood Angeli, co jest na ten, no, no, no. i go A czy znaczy tak, yy, jestem yy, przychylnie przyz, nastawiony do yy, idei, że będzie wzmianka. Na przykład, że kol że, że, że już awansował i że idzie w tą stronę technologii, że nie wiem, może się spitną z Gilmanem już, chociaż to powinno być dopiero przy Scaring, które będzie na pewno oddzielną serią książkową. I tak. Natomiast wątpię, żeby pojawił się jakby pełnoprawny primaris w zbroi, który bierze udział w działaniach wojennych, bo zbroje są wynalezione przez te 10 tysięcy lat. To musieliby go upakować w Mark 3, Mark 4. Mogą. They have the technology! <laughs> No, no, mar Markusemki miałeś na tym. Słuchajcie, jesteście świadkami, był zakład, został przecięty, więc no o przekonanie co prawda, ale... No o flaszkę. A o flaszkę. O flaszkę. <grym <grym <grym się kurwa, nie dał się nagrać. Nawet nabrać. No. A w pozostałych książeczek tutaj, żeśmy chyba nie czytali. No, no bo, z nie. Tych tutaj. słuchajcie, mogliśmy czytać, bo są właśnie zapowiadane, więc trochę ciężko było. Ale no, no, tam to na ruskich serwerach już na pewno są. Dokładnie. Tylko po rusku. Dobra, dalej mamy co. Dalej mam hmm. designer notes odnośnie naszego boksa, który wyszedł, więc tutaj mamy sporo detali na temat tego, dlaczego tak wyglądają, jak wyglądają, więc tutaj może Winco trochę jakbyś poznał. <śmiech> eee, przejdźmy może do Golden Dimona, bo tutaj mamy battle reporty i tak dalej, omówione oczywiście. Znaczy w... pomieliśmy też troszkę Dave'a Andrusa, bo to jest fajny wywiad z... Panem, który no, projektował tak. budynki na przykład, te nowe Jak to e... szwagier nazywa? Budynkorum, tak? Budynku? No bo jest basilikanum, tak sanktorum i w ogóle no to... Jest budynku Jest jego bardzo sara ramka którą zrobił e, turniej rycerski w Bretonii Świetnie to wygląda Super, takie no, bardzo oldschoolowe e, Są też oczywiście inne jego dzieła no Domek i, zrobiony ze statku tak e, Ultramarinsi całkiem nieźle mm -hmm. pomalowani no ciekawy yy, orkowy ten, yy, no jak to się mówi, Cape Canaveral. Tak. To jest wyrzutnia, tak? To. Tak, jest wyrzutnia, jest orkowy astronauta pierwszy raz w kosmos. orkin Gagarin. Gagarin. Dalej mamy cover feature, czyli temat z okładki powrót do śródziemia. Powrót do śródziemia. To nie będzie jedyny artykuł w, w tym White Wolfie. Dalej mamy oczywiście Battle, battle Report i na tym Battle mamy dużą, dużą bitwę na, Pelennor, na polach Pelenoru eee, To sobie zobaczcie. grając co prawda na normalnym stole, nawet troszeczkę mniejszym, bo zmniejszonym o tą ścianę, która tam jest po prawej stronie, jak zobaczycie sobie na, na zdjęciach. Ale mamy ładnie wszystko rozpisane, ładnie fotografowane, jak zwykle w White Wolfie. Ale taki łysy ten stół, nie? Taki, no bo po prostu pola, nie? W sumie ta Nie była to dżungla polenoru, tylko. Nie, są jakieś kamienie. No tak. Dalej mamy Bartley Port z 40 i mamy 1000 Samon z wilkami. Bardzo klasyczne zestawienie bym powiedział. Tak, tak, tak. Tak. Pewnie biliśmy się na Prospero. Albo na Fenris. na. No tak. Albo.. Na Fenris. Myślałem o Fenris. Nie wiem czemu. No tak. No i cóż, mamy tutaj fajnie wszystko pokazane, nawet wszystkie karty i wszystkie, jak się nazywają, strategie które są rozpisane. Skorzystam tylko z okazji, żeby powiedzieć, że nadal gardzę malowaniem Townsend sunów ten akwamarynowy, zielony. Tak, nie wygląda za specjalnie, jak mam być cztery. Dostali taki a czy są, wiesz, są poprawnie pomalowane te modele, ale to jakoś tak nie Mi też on nie za bardzo pasuje, powiem szczerze. Poza tym, jak popatrzysz na tego Rhinosa na stronie 99, A tak łysawo wyglądają, nie te modele? Rainos wygląda, jakby był niedokończony. Czy? Dokładnie, wygląda jakby po prostu. Znaczy, może są niedokończone, nie? No. Nie, do fotek by nie dali. To są po prostu czyjeś modele, jak pewnie któregoś z, czytelnik, z tych pracowników, którzy po prostu na szybko pomalowano. Wygląda jak po prostu taki słaby tabletop, nie? No dobra, Realm, Realm Gate Wars. I tutaj mamy sigmarowy jakiś wątek, który, którego nigdy nie którego nie ogarniamy, ale mamy rozpisane. Znaczy, Realmgates to są te bramy, które łączą realms, czyli krainy w mm -hmm. Silmarze. Tak? Okay. I ten, kto kontroluje te bramy, tak naprawdę kontroluje e, przepływ tak? E, mm -hmm. wojsk, towarów i tak dalej. I są najważniejsze Realmgates to są e, takie, z których takie huby, jakby, z których można mm -hmm. wszędzie iść. Just, na taki web way, takie nasze, coś takiego. przy, przy, przy, przy którym jest miasto Stormcastów na przykład mm. tak i tak dalej, i tak dalej. Okay. No i mamy trochę flawu, to jest na trzy stronach, rozpisane drobnym maczkiem. No, e, opis opis realms. Więc jeżeli ktoś lubi, to, to, to jak najbardziej no, polecamy ten artykuł, bo ktoś się lubi wczytywać w fluff sigmarowy. Nie, w Golden Demonie zaczynamy od, od, od modelu... Ym... Umiem w blendy, to mój dreadnought. Tak jest. Nie, czy to dreadnought to jest? Eddie Znale. Bay, jakiś ja, najbardziej mi się podoba ten um, Cerastus Night Castigator na następnej stronie, który wygląda po prostu epicko. Um. Jak dla mnie za duży hałas kolorystyczny, ale na przykład ten motyw na naramienniku, gdzie kolej zrobił e, zębatki z zegarków mm. i zalał to żywicą niebieską. To, to jest dosyć mega. E, no jest następnie mamy e, Predatora White Nielegalnego. Nielegalnego, bo to jest Blood Angelowy wariant świetnie pomalowany zwłaszcza ta czacha która jest na bocznych mm. drzwiach mm. jest taka jak w książkach Forcza, nie mm -hmm. w takiej kolorystyce w takiej stylistyce znaczy wygląda w ogóle jakby to była nie wiem jakby to była oficjalna kalkomania nie trochę tak a to jest freehand no to, to, to, jest, to, to jest trochę skill no. Dalej mamy poradnik. I to jest fajny artykuł. To mi się podoba, bo tak. powinno być tego więcej. Hobby porady. Jak sobie konwertować, jakie bitsy brać, i tak dalej. Kidbasze tak tak. do Kiltima. To jest dużo przykładów, dużo porad, dużo tekstu nawet jak na taki artykuł. Jak sobie zrobić fajne Kiltimmy? No bo to jest właśnie ta. To jest ta możliwość, którą nam daje. Kiltim, że robimy tylko kilka modeli, możemy je po prostu odpicować. No, marzy, żebyś jest... żebyś wiesz, w czasie gry ułatwić sobie, żeby było wiadomo, że to jest kont specialista, dajesz mu jakąś antenkę na przykład tak i to jest kogoś od kompsu. Broń na łańcuchu to jest zełot na przykład i tak dalej. No na przykład coś nie z No dalej przechodzimy do modeli Campaigning. Mamy dioramki akurat, tutaj jest temat dioramek. I mamy tutaj trzy, e, cztery, no, kilka dioramek mamy i to całkiem epicki całkiem dużych. Jak na ten, jak na, e, jak na dioramki. Pierwsza to jest jakaś walka ze smokiem, którą mamy tutaj. Smoki i goły baby. Smoki, gołe konie. <śmok> Czyli nawet nie konie, gryfy jakieś. Gryfy. Gryfy jakieś, tak. Dalej mamy. Wielkuludę giganta. Tak? Próbuję na gapę wsiąść do statku Karadronu. No niech ci rusty na, na autobusach. E, ciekawi, mnie, <śmok> ciekawi mnie, jak bardzo stabilny to jest model, bo. Tak naprawdę ten okręt trzyma się na tej pałce, chyba że gdzieś drut, tutaj jest... Drut jest jakiś włożony na pewno gdzieś w środku, wiesz. Nie, na pałcu, tylko na ręce, przecież to jest jego ręką. No może coś tu jest. No tak, On nie znam tego. Tak chodzi o to, że gdzieś, gdzieś to musi być wzmocnione. No, bo... no i podstawka jest drewniana, która jest i pewnie ma I, ciągle, kamienie, tak, i są kamienie pewnie prawdziwie położone. Więc... Spoko. E, bardziej balans bym się martwił o ten zinczowy tutaj ten dysk taki ta. jakby przerośnięty. I to przypomina wiecie co? W Diablo dwójce, w którymś akcie się trafiało do takiego wymiaru, że były te kamienne drugiego. Pod z drugiego. Z drugiego. No. Mm -hmm. Co tego y grobowca, <grym> trzeba było zabić demonologa, mm -hmm. żeby znaleźć grobowiec tam. No to właśnie ten klimat mi się skojarzył. Mm -hmm. No i dalej mamy oczywiście, y czy oczywiście, <grym> jak się nazywa ten ślimak wielki? Nie, bo to oni w tym ogrodzie nurgla tak, duże, brzydkie drzewa nurgla też. też, też są. też No faktycznie, wykorzystanie. Fajnie przerobiony ruch. jest ten ślimak, że nie ma takiej głupkowatej głowy, tylko jest wzięty z tych. Z, y, paszcza z tych nurglowych bestii do Fantaziaka. Co było tych trzech braci, co mają te. No, siedzą na tych nurglowych bestiach. Bardzo fajnie bestii. zrobione, bardzo fajnie zrobione. Podoba mi się bardzo. Widać, że woda nawet wychodzi za brzeg po prawej stronie, mm -hmm. nie? Równo z tym tym. Super. No i po prawej stronie mamy. Kto tam walczy? Morati, Murat Mo czyli ten wielki orkowy. E, tak nie potwar. lot. <grystanie> tak nie lot. Kapuścia to, ja, ja go nazywam. Blanczy, panowie. <grystanie> Zostawiamy w blancicu. Ładny blanci, mamy w tym miesiącu. Tak. Podoba mi się bardzo. Klimatyczne bardzo. Nie? Ja bardzo ogólnie lubię takie zahaczające trochę okultystów albo mechanikum motywy. To jest hmm. jakby chleb powszedni tego. Duży serwitor bojowy. Mm w do prawym dolnym no Mega, mega. Tak, poza tym to jest coś, co jest w modelach tych oficjalnych mało eksplorowanych, właśnie serwitorzy i tak dalej. Mm. No i boksik, w którym to wszystko jest. Tak. Z odpowiednio podniszczonego drewna. Fajnie wygląda. Zamykany boksik, bo jak widzę, że brakuje prawej, z prawej strony, brakuje ramki, więc to jest pewnie taka płytka szklana, albo coś, co się no i blokuje, nie? W platerze mamy jak malować nurglowych bloodbowli. Mm -hmm. Od podstawki przez I wszystko króla, króla Teodena, bo król Teoden w tym nowym boksie dostał nowy model, bo tam tak? reszta no. to są y, wydaje mi się te same chyba, nie wiem czy Nazgul jest nowym modelem czy jest klasycznym modelem, ale piechota, koni i tak dalej to jest wszystko A yy, tak jak tutaj pokazano masz dwa modele Teodena? Masz, ta, na, piechotę. masz na piechotę i masz na koniu. Tak. To w starym stylu, jak kiedyś w, do Fantazjaka, jak Też kupowałeś byłem. HQ, to zawsze było HQ mounted i HQ... Dokładnie, to hot. jak ciebie mam maga. Tak, Jecha masz maga jest na koniu i na konie. tak. Pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwilę do modeli z Wyszedł nam jeden czołg do y, Imperial Militia i The Solar Exilia. Jest to Carnodon Battle Tank. I jest to stary, sprawdzony motyw, czyli bierzemy y, odpowiednik y, Auxilia Rainosa, czyli Auroxa i po prostu zastępujemy ładownię y, pokładem amunicyjnym, dodajemy sponsony i wieżyczkę i mamy taki po prostu y, taką jakby milicyjną wersję Predatora. Omnicjaż pochwala tą technologię. No, tak. <śmiech> jest... Y, przez to, że Aurox mi się podoba, bo jest bardzo taki boksowy, warhammerowy design, to to jest jakby ciągnięcie dalej tego samego też wygląda całkiem spoko. I tyle. I tyle z Worldu. Nic więcej nie wyszło. Nie, nie, nic nie wyszło. A co znowu w, w tym tygodniu w tym miesiącu usunęli z Forge Worldu? A wiesz co, już nawet nie patrzę. Teraz. No. <laughs> po tej podwyżce cen chyba zobaczyli, że mniej się sprzedaje i mniej dodają. No to Wiesz co, nie wygraził? wiem o, ogólnie Forge tak jakby nie wiem może przez to, że, że tyle rzeczy z GW teraz wyszło takich dużych, to, to nie wiem. Może jakieś miarki do właśnie do tego do lotla, do, do te things, no. Tak, no jest jedna bohaterka do tego. Jenny to już mówiliśmy, że była tak, wcześniej. Tak, tak, tak. Ale jest bohaterka do do blad-bola do, do Dark Eldarów. Roxana Dark Nail. Czarne paznocie? Tak, bo ma taki gantlet, który wygląda trochę jak Lightning Claw, z takimi szponami. Okej. Okay. No, taki całkiem fajny model, z tymi takimi przesadzonymi włosami, jak to u tych mm. webdarów. No, ja. Dynamiczny. Czyli to wszystko. To faktułem. jest. Moi drodzy, ponieważ na dzisiejszy, dzisiejszy odcinek czekamy cały czas na orków, którzy myśleliśmy, że pewnie wyjdą już, już, już. już. Ale jeszcze nie wyszli. Nie mamy tak naprawdę tematu odcinka jako takiego, ale mhm. mam tyle do, do opowiadania o, o naszych grach Kiltima, więc zrobimy sobie dwa takie działy. Pierwsze to będzie nasze granie w Kiltima. Troszeczkę opowiemy o tym, co nam się podoba, co w Fokrowi, bo trochę żeśmy pograli. Co sobie też się podoba, bo też parę gier już się rozegrał. Mhm. <śmiech> opowiemy też sobie o, o nowej rzeczy, która wychodzi do Kiltima, czyli Kiltim Commanders, która pojawiła się dosłownie dwa dni temu czy dzień temu. Czyli wczoraj, mówiąc po ludzku, A później przejdziemy sobie troszeczkę przez Warhammer Underworlds i tutaj mówię z całą premedytacją, bo powiemy parę słów o Shadespire. Pogadamy chwileczkę o Night czyli o nowym dodatku, nowej edycji, tak naprawdę Warhammer Underworlds i jakie mamy oczekiwania odnośnie. Tego? penetrować mroczne sekrety nocnej, nocnej krypty, tej Ta tak pani zakładki? Tak jest, tak jest. Tak będziemy dokładnie to robić.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 Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep? bitsofwar.com. Prosimy popatrzeć na wyznawców chaosu oraz się imparzimy również zaopatujących się u Kronia. Nie chcemy kolejnego amaryllonu na ten like sklepu. So, yes, Więc, Kill Team, uh, udało nam się ostatnio rozegrać uh, parę gier. Część z tych gier widzicie na, na moim kanale jako Battle Reporty. Nie, rozegraliśmy kilka gier. Ja cały czas się trzymam jednej bandy, ponieważ zbyt dużo latam między bandami w innych, czy między armiami w różnych innych systemach, więc staram się trzymać jednej, staram się jakoś ją optymalizować. No i zagraliśmy ze Szwagrem i <śmiech> jego y, w ostatnio znaczy, graliśmy i Primarisami, czego już żeśmy nie... Znaczy i... Ultramarisami. Ultra tam nie, nie tylko primariśmy są w tym Kill teamie. Tak, ultra e, czego już nie sfilmowaliśmy. szwagier może no powiesz y, jakie masz spostrzeżenia na temat y, na swoich band? Y, takie pierwsze <śmiech> główne spostrzeżenie, jakie mi przychodzi do głowy, że w Kill teamie, zresztą w 40 e pełnej też, ale w Kill też y, Bolter jest bronią taką sobie. Y -hmm. Już nawet ten bolter primarisowy, który ma większy zasięg. bolter rifle. No, tak. <gry> no to już jest zauważalna różnica. Także no, dlatego między innymi kill Team, o którym wspomniałem przy warsztacie, czyli Thousand stanowy, tam nie ma bolterów w ogóle. Bronie, które robią autohity, tak jak twoje berny, mm -hmm. no potrafią namieszać. potrafią, potrafią. Więc, więc chcę przeeksperymentować tą stronę. Jeśli chodzi o to, jak mi się grało tymi kiltymami, no World Bearerami zagrałem tylko raz i całkiem nieźle. E... Daj sobie radę, ogólnie. Tak, no, e... znaczy jak zawsze winą porażki nie były figurki, tylko moja strategia, tak. Mhm. E... Natomiast grało się, no była to różnica w stosunku do Ultramarinsu, bo w Ultramarinsach mam sześciu chłopaków e... w kiltymie, a tu jest chyba siedmiu plus kultysta. Chyba tak było jakoś. No? jakoś, tak. jakoś tak. No na pewno jest ich więcej niż, niż ultramarinców. Yy, tylko no mówię, no większość ma bolter, no, a bolter no, no jest jaki jest. Tak? Na pewno pomaga to, że mam dużo lepszy balistyk niż orkowie. Tak, ale właśnie bolterfly jest o tyle dobry, że ma, tak jak w przy, przy przypadku orków na przykład, no zdejmuje mi pancerz zupełnie, więc nie, nie testuje się. Wykonujesz te trzy tak, pod tak, rząd, trafienie, tak. zranienie i injury roll. Mm -hmm. A w przypadku Boltera, niestety ja jeszcze tam na jakieś szóstej mam szansę. Masz, masz. <śmiech> Także, no, w, mówię, popróbowałem już Ultramarinesami, oczywiście jeszcze wrócę do tej listy i pewnie będę nią grał, bo jest niezła. Mm -hmm. World Bearersami też pewnie jeszcze zagram, będę chciał cenami, których złożę. Będę na pewno robił Death Watch, mm -hmm. <śmiech> bo mam już no, trzy modele Death Watcha prawie zrobione, tylko tam trzeba im broń zmienić. Więc kwestia do malowania dwóch, trzech, bo tam maksymalnie chyba pięciu, sześciu można w punktach się zmieścić. Chyba tak, bez, bez specjalistów. Bez, tak? Bez, <grym> znaczy, ze specjalistami, ale bez primarisów, bo można brać no. intercesorów i Riverów do Deatwatch, ale mój Kill Team będzie klasyczny, czyli ze zwykłych marinsów, mm -hmm. e, także to chcę złożyć na pewno. No i być może kiedyś Kill Team Orków, bo mam przecież wypraski z pudełka Black Ridge, więc teoretycznie można okay. by było zrobić, ale to jest plan na kiedyś tam na razie. tak? Także no, na pewno jeszcze dużo będę w tą grę grał. Jak wyjdą Commanders, to na pewno pochyle się nad tematem mm. i Buka pewnie kupię. Mm -hmm. O tym za chwilę będziemy mówić. No niewątpliwie z, w tym roku kalendarzowym najwięcej gier zagrałem w Team. <grym> Drugie miejsce Warhammer Underworlds i potem, nie wiem, 40 to było dosłownie kilka razy grałem. Mm -hmm no Ty wie co? Jak tam twoje doświadczenia z twoim Dewgardów? No co, ze, ze szwagrem zagraliśmy dwie czy trzy gry? Dwie, no. dwie. No, Zagraliśmy dwie gry, moi dewgardowcy przeciwko jego składowi mieszanemu ultrasów, czyli miał tam kilku primarisów i miał kilku zwyklaków. I ja miałem tych nowych dewgardów Totalnie nie szły mi jakiekolwiek rzuty na to hit i to wound natomiast absolutnie wszystkie armor save'y I, i, i ten Disgustingly Resilient mi wchodziły prawie za każdym razem więc Aha. zazwyczaj gra kończyła się y, tym, że no, do, dosyć duża, duża część tego mojego teamu y, jakoś tam przeżywała y, dwa razy chyba podobną misję żeśmy grali że y, zostawał na mapie jeden objective który, za który trzeba było tam który trzeba było hapsnąć no i zazwyczaj mi się to udawało y, Zwyczajnie po prostu stojąc jednym modelem obok co. Ja ja także, ja powiem, Także. Edward jest mega mocny i trudny do Wytrzymały, jest, wytrzymały jest, tak. jest, aczkolwiek jest mało mobilny i myślę, że wiesz co, jakbyśmy grali grę. Ile oni mają ruchu 5? 5 cali. Jeżeli byśmy, mają, byśmy mieli grę, gdzie na przykład jest kilka obiektywów i liczyłoby się bardziej takie mobility, wiesz, mobilność jakaś taktyczna, że trzeba przejąć na przykład, nie wiem, trzy obiektywy mhm. albo przez, z rundy na rundę przeskakiwać, to dużo lepiej by się twoi goście sprawdzali. A tak to po prostu usiadłem na tym jednym obiektywie i czekałem aż podejdziesz, tak? Mhm. Do, do, do tego się ograniczała gra. Więc jeszcze na pewno chciałbym kilka potyczek zagrać z tym devgardem, żeby zobaczyć jakie są ich mocne strony. No mhm. na, pewno, na pewno wytrzymałość, mobilność gorzej, no i to też fagier mówił, biorąc pod uwagę, że większość z nich jest uzbrojona w bolter, no, nie są jakby dużym wypłacaczem demedżu, mają bardzo mało ataków, nie nadają się do close combatu, znaczy no, da zrobią coś tam w close combacie, ale, ale zdecydowanie Mogą nie są. Długo Zobacz, że nie, to są. Jakiś, nie? Znaczy, znaczy, nie jest... nawet jeśli, słuchaj, mm -hmm. nawet jeśli masz, powiedzmy, tego, nie wiem, komandora z power fistem. No, to on ma z dwa, może max trzy ataki, będzie wypłacał. No, a przez to, że ma powerfista, to jeszcze ma ujemne modyfikatory. Plus, jak go zranisz czy coś, to ma jeszcze ujemne modyfikatory. Więc bardziej tak będzie stał i po prostu tankował. Mhm. Niż, znaczy, jak, jak trafi, to trafi, nie? I prawdopodobnie zabije, bo tam chyba udało mi się nawet ubić ci powerfistem jednego kolesia. Mhm. Yy, natomiast yy, tankowanie, tak, to jest ich forte, tak? Że po prostu mają przyjmować na klatę i wytrzymać to. Mój jest ten kawałek podłogi. Tak, <grym> tak dokładnie. No, jeżeli jest misja, że trzeba usiąść na obiektywie, i po prostu siedzieć na dupie i, i trzymać go do, do, do ostatniej rundy, to się sprawdzają. Natomiast jeżeli trzeba będzie biegać i coś robić, na przykład jakiś relikt przenieść, czy jakieś coś, ta misja, gdzie trzeba przejść mapę, tak? Żeby no, to może być kłopot. Jeżdżę, <grym">. To może być kłopot już, no. A, jeszcze jednego Kill z Witkiem zagrałem. W, A, no tak, tak graliście, tak. Witek miał wtedy ten... w naszych modelach. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Death, Death, Watch, Watch. Death Watch na trzech bardzo, bardzo... Yy, Czwartego chyba wziął. Tak, do, do pakowanych modelach. Rulsy jasno mówią, że nope. No, ale to jest ale tutaj... żeśmy tutaj, <laughs> wiesz co, totalnie gry testową, bez strata bez niczego, żeśmy grali po prostu, to po prostu żeby zobaczyć. Zamiar. I też ją wygrałem, bo... Yy, no, po chodziło po o to, nie chodziło o to, żeby w jego deployment zone jak najwięcej, żeby więcej moich modeli było w jego deploymentie niż w niż A że on miał trzy a ja miałem chyba z sześć, no to... Tam wiesz co, dwóch mu chyba zabiłem. Jeden mu został koleś taki naprawdę koksu. Mm -hmm. Związałem go w walce i chyba trzemu dalej przerzuciłem. Na mi się. Udało mi się tam wygrać. No, no broń, Natomiast muszę przyznać, że, że, że dobrze, dobrze miał dokoksowany do ten model. Ale Właśnie to chciałem powiedzieć, że na obronę jego po prostu chciał użyć model, który ma pomalowane. Że akurat patrzę, no to to było jedyny sposób, żeby wyminować ich punkty. No, ze swojego punktu widzenia, jak patrzę na bicie się przeciwko primarysom, na przykład to strasznie wkurza to, że mają dwa łundy. I już myślisz, że wyrzuciłeś, już zraniłeś, już tam no to coś mu zrobiłeś, a to po prostu błąd. I transhuman, y, fizjolo, tak, tak, więc ignorują tak. tam, pierwsze te ujemne modyfikatory. Tak jest. Natomiast udało mi się parę rzeczy y, grając nie tylko z wami, bo, bo tak to jest jak się gra w swoim, że tak powiem, otoczeniu. Z reguły się powiela te same błędy, a ktoś gry, zagra z kimś obcym, kto troszeczkę inaczej spojrzał na kodeks, inaczej patrzy na zasady i nagle ci mówi, że ej, możesz zrobić tak albo, nie, albo inaczej. Yy. Parę rzeczy mi wyszło na jaw, na przykład schodzenie z budynków. Graliśmy na tych budynkach, na serii budynków. I się okazuje, że możesz zeskakiwać z budynków do pięciu cali za darmo. Nie? Mhm. Więc nawet jak jesteś na pięterku, to ty szarżujesz. Że się nie liczy jako ruch w tak? W ogóle się nie liczy, po prostu zeskakujesz i, i, i lecisz. Mhm. Więc o tyle dobre to jest taka przewaga bycia na wyższej pozycji. Ty do mnie doszarżu... żeby doszarżować, jak jesteś pięć cali od budynku, musisz rzucić pięć na dojście do budynku i pięć na wejście w górę. A ja, żeby do Ciebie doszarzować, muszę rzucić tylko pięć. No chyba, że gdzieś coś, też jest jakaś nadinterpretacja zasad, ale no tak graliśmy i tak gdzieś mi pokazaliśmy w kodeksie, że w że, Rubuk, że, że tak to wygląda. Więc jak grałem ostatnio właśnie, udało mi się zagrać dwie gry z chłopakami z takiego naszego klubu, tutaj też lokalnego, cztery Smoki na... Konwencie Komiksu i fantastyki, tak? Międzynarodowy Festiwal Festiw. Komiksu i No, w Łodzi, w był, tam organizowaliśmy turniej Shase a drugiego dnia wpadłem zagrać z nimi w Kiltimy. No to i Death Guard, i Włocha e, pokonałem tam chłopaków, e, ale zaskoczyli mnie paroma rzeczami. Natomiast ja odkryłem parę ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o orki, na przykład, że Zielony. Tak. Bardzo fajnie, bardzo. Do czego wykorzystywać greciny, które tak naprawdę u mnie do tej pory były tym, że. Zwiększałem sobie ilość modeli w, w bandzie, więc żeby mi, zabi żeby mi ja. żeby nie zrobić broken, czyli mi Złamać go... ci morale. Tak, zł zł złamać morale, musiałeś mi zabić 10 modeli. Czyli tak naprawdę musiałeś mi zabić 10 grycinów. No co? nie Takiej elitarnej armii zajmie chwilę czasu, jeśli ich rozstawię, no to zajmie ci... A ja pochowasz ich za jakimiś przeszkadzajkami, to nawet line of sight nie będzie. Dokładnie. Przede wszystkim są tak niscy, że większość tych budynków, na seria jeśli, jeśli stoisz na parterze i z na parterze, to ich nie widzisz, bo mm. tylko widzisz pistolet wystający, a pistolet ja się nie strzela. Się nie liczy, te rzeczy. Dwa, że są dobrym elementem, jeżeli e, biegniesz do mnie, próbujesz mnie zaszarżować, albo mnie zm zm zmusić do... Do szarży, tak zrobił właśnie kolega grając z Deflochem. Miał tam ten frak kanon czy jak tam się to nazywa, broń, która autohituje 2 2D6, czy coś w ogóle, siła 6 czy 7, w ogóle absurd jakiś. Stanął, wybiegł do moich orków, nie wiem, czy on próbował strzelić, czy nie, ale wystawił się na szarży. Myślał, że ja go zaszarżuję na następnym turze, no i z overwatchami pozdejmuje. Ja mówię tak, hmm, dobry pomysł, nie? Ale nie, nie zauważył tego, że stoi chyba w 4 czy 5 calach od nad z zamurkiem który wyskoczył, zblokował mu szarże, bo jak go nie widział, to hmm. nie może być overwatcha i wtedy orki jako drugie, trzecie sobie dobiegły, co było, masakrycznie go zaskoczyło i to jest właśnie takie jedno z użyć Grecinów zarombiste, że wyskoczą gdzieś za szarżę, przyblokują cię już nie możesz być overwatcha. I... Destruction, tak. Trzy... ale nie Carnifex. <laughs> Trzy punkty, nie? Trzy punkty. Natomiast grając później w Katowicach grałem, ja byłem służbowy, wyjechałem, spotkałem się z moim kolegą. Służbowo pojechałem grać Morekamera. Służbowo pojechałem do Katowic, grałem po pracy. Spotkałem się z kolegą Aldorneto z mojego kanału, tam wic i graliśmy sobie w klubie inny wymiar w dębowym parku, czy jak tam to się nazywa. Myślałem, że w innym wymiarze. Tak, w innym tak. Zupełnie <grym> inne koski rzucaliśmy. Były drinki z węgla, tak? Nie, ale mieli piwko śluby. po 3 złote, co nie bardzo zaskoczyło. Mieli piwko, wyjeździć tam cich, cichaczą lodówki dówki, 3 złote browarek, Bardzo mm. Więc było super. No i zagraliśmy, i zagraliśmy tak, że on zagrał primarisami z jak się nazywa, z, z, z Dark Imperium. Zrobiłem taką rozpiskaną sześciu chyba primaris intercesorów. Właściwie samych intercesorów jeszcze tam jakiegoś kapitana mu dorzuciłem. A ja zagrałem swoim um, Kapitana nie ma w Kiltimie. Dopiero i, jak komanderzy wyjdą, to być może będzie. No, lidera o to sierżant. mi chodzi. No, już może czepiasz się moich, moich złych słów, które używa zawsze dla kapitanów i sierżantów. Ale tak, jakiegoś tam, jakiegoś tam gostka. No i oczywiście uczył się grać, więc, więc tam go pokonałem. Natomiast drugą grę jak zagraliśmy, ja zagrałem prymarisami. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, która może wam pomoże, że prymarisi, jeśli zaatakują we dwójkę, w trójkę, bandę orków, to też sobie dadzą radę. Mimo, że mają 6, tam powiedzmy, 7 ataków, jak to ma jakąś broń, czy, czy karty czy specjalizację. To już im daje radę, bo wpadłem w trzech chyba or orków i cztery groty, i tam no, wytłukłem ich. Bo próbował cały czas kombinować mi tak. A to jeden atak na tego, jeden atak na tego i nic, nie, nic mu się nie udało zrobić. Jak mnie zaatakował, no to wound, transforman Physiology, dałem radę dalej, by tam bić dosyć mocno. No ale to spowodowało, że w innej strefie na stole miałem tylko trzy modele, które jeden stał na obiektywie, a dwa po prostu gdzieś tam biegały, coś robiły, więc. Jest to taka niedowaga, jest to taki minus straszny yy, armii elitarnej. Nie? Na chwilę obecną ja definitywnie będę próbował jeszcze coś podkręcić ze swoimi, yy, ze swoimi arkami, yy, bo faktycznie widzę, że burnasi, tak jak Ty, próbujesz robić flamery yy, w swoich Wordberach? Nie, w Dozen to, to no, Flamery są naprawdę mega bronią, szczególnie jeśli masz, nie wiem, czy masz takie karty, musisz sprawdzić, yy, że może strzelić jeszcze raz, jeśli strzela, to strzela jeszcze raz i czy ma coś takiego, że Flamer mu daje D6 strzałów zamiast D3 to co próbowałem na tobie wykorzystać mm. parę razy chyba nawet z niezłym skutkiem bo no wtedy bierzesz chyba trzy command pointy to w sumie kosztuje albo dwa, wydajesz dwie tak, karty taktyczne i Bernas nie dość, że strzela D6 strzałów, to jeszcze dwa razy strzela co możesz te strzały też rozdzielać, więc jak wpadniesz w jakąś zbiorowisko primarisów, czy jakiś po prostu spaceman czy jakikolwiek innych jednostek to może się ładnie popalić nie? siła 4 nadal jest apa chyba 0 nie całkiem fajnie Czyli Bolter. No ale to Boter fajnie działa na przykład przeciwko gwardzistom, przeciwko Adeptus mechanikus, jakiejś tam udrobnym modelom, czy tał, czy czekolami. A to jest inna sprawa, że my gramy zazwyczaj każdy z nas ma takie armie, które są. Tak, no są po prostu twarde. No ja nie mam, ale wy macie. Nie, tego. no orkowie są, też nie są. Oprócz tego, że mają chustkowy armor. Orkowie no to w schodzą? Sta, w, statach, w statach są prawie jak marini. Nie? No, jak pomyślisz sobie, że biją, bijemy się na to samo, bo bijemy się na 3+, tak? uderzamy na 3+. Wiesz tafnę z siła. Si siłę tego. mamy 4, tafnę mamy 4, 4? No, tylko mam. że jak dwóch orków zaszarżuje dwóch prymarisów, na przykład nawet, mm -hmm. czy no to orki wypłacą sześć ataków. Prymarsi wypłacą intercesorzy na przykład 4 ataki maksymalnie, tak? mm -hmm. jeśli mają broń do walki wręcz chyba, tak, jeśli dobrze pamiętam, bo zwykle Marisi no, mają jeden tak. intercesorze po prostu mają dwa ataki. A, możliwości. po prostu mają, bo okej. Okay. No więc nie, nie masz ataku ze szarże, nie? W nie ma, nie ma, nie ma. No i tutaj wiesz, i to powoduje, że to jednak te sześć ataków, przy 4 atakom, a szansa na zranienie i na hita jest taka sama, więc... Mm -hmm. to, nie do końca, bo Marisi mają trzy plus armora, a ty masz 6. No to już mówię, tylko moja obrona, jest, jest różnica, tak? Ale na zranienie jest taka, jest taka sama szansa, tak? No bo 3 plus 4 plus i, i już. Tylko, że ja się gorzej właśnie bronię. No, no ale, ale cóż, na no ile kosztuje dwóch horków dwóch a ile kosztuje dwóch prymarisów, nie? Inaczej. Inaczej <laughs> kosztuje. No, także to jest. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wychodzą karty Kill Team Commanders, cały box, cały podręcznik właściwie, w którym będzie, będą, będzie 40. Prawie. podobnież z, z tego, co słyszałem, 30 plus. No, chapter master Walla gdzieś tam wspomniał, że 40. Różnych komanderów, różnych... Mm -hmm. I będą i imienni, i będą generikowi. Tak? A tego nie wiem. Powodu... Tego... Wydaje mi się, że każdy będzie miał po prostu takie imię, albo modele są takie generikowe, bo to są zwykłe modele. Czyli będzie tak jak na przykład w boxach dostawaliśmy w Dark Vengeance, że miałeś tego lorda i on niby jest generikowym lordem, ale jak Chron czytasz, tak, tak. czytasz, czytasz flafową wstawkę do, do, do, do całego Zwykły... boxa, to, jest, to ma imię właśnie. To tak? no, na... może być jednoosobowe armię. Tak? Pod koniec życia Shadow War Armageddon też prowadzili, że można było wziąć na przykład. Słaja Marbo i on hmm. cały Kilki do Shadow to tu też będziesz miał na tyle potężnych komanderów, żeby będą Właśnie ciekawi mnie to, czy to będzie tak, że będziesz mógł sobie brać już postaci, które są z Flafu, czy to będą na przykład nowy model i, i nowa postać? O to już mówię. model i nowa postać. Stary generykowy no, model. GENERY, stary, model mhm. Bo modele z tego, co zwrócił na przykład Witek uwagę, patrząc na te mhm. modele, czy to są modele, które są wszędzie dostępne po prostu. Tak, nie? To nie są żadne specjalne modele, nawet nie są pewnie jakieś specjalne możliwości czy modyfikowania nie będą miały. Są zwykłe modele, które teraz wszędzie możesz kupić. Natomiast mają swoje zasady, które możesz wykorzystać właśnie w Kilkimie. Mhm. I oni mają być na tyle potężni, mają mieć jakieś swoje karty taktyczne. Mhm. Że gra jeden komander przeciwko całemu yy, kill teamowi. Nie? nie wiem, jak to będzie wyglądało. Po prostu podejrzewam, że oni będą kosztować. Ale nie korku. w każdym przypadku, bo będą tacy, którzy będą jedną osobą. Na pewno. Tak, tacy, którzy po prostu mają koszt punktowy. Oni po prostu będą bardzo drodzy. więc mają 50 punktów. 50-60 tak, punktów no. na przykład. I to już wystarczy, żeby robić dla 3-4 twojego, twojego hmm. kill nie? I gdzieś tam dwóch typków sobie wrzucasz. Mnie to na przykład cieszy, bo jeżeli wezmę takiego jakiegoś warbossowego typa, który naprawdę będzie miał na przykład save ten 4+, może jakiś warbos będzie miał, commander, no to wezmę sobie 10 grotów za te 30 dodatkowych punktów jakiegoś orka na, na, na ochronę i, no i taka banda może trochę rozwalać się. Natomiast jest, było napisane, że to nie będą modele, które będzie można wykorzystywać w każdej grze za każdym razem, tylko w jakichś kampanijnych lub tam w... Właśnie, czy to będzie do match play też. To jest pytanie. Nie było nie, nie widziałem nigdzie w o match Play, natomiast widziałem, że nie będzie można tym grać cały czas, tylko w jakichś właśnie kampaniach, scenariuszowych grach i tak dalej, więc no to też yy, zobaczymy. No. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na chwilę obecną pojawiły się, pojawiły się zdjęcia książki, pojawiły się zdjęcia boksów, w których bo znajduje się wypraska z moderem i ich karty. Yy, I całkiem fajne jakieś tam tokeny, które będą to chyba miał, no coś innego robiły. Oraz bardzo proste rozwiązanie, ale koszulki na, na karty, takie, takie portfeliki. Bardzo fajnie to wygląda, bo na razie mi się te karty po prostu babrają wszędzie i, i się mogą pognieść. No właśnie, to tutaj może wspomnę, że wydrukowałem sobie w drukarni koło pracy karty do Kiltima. W sensie wszystkie karty Stratagemy specjalistów, Stratagemy generykowe dla całych, dla wszystkich armii, wszystkie Space Marinesowe. Wyszło tam tych kart. Z 30 coś 4 razy 832, coś takiego hmm. chyba. Eee, I całe 25 zł mnie to kosztowało w tej drukarni, tylko sobie musiałem przyciąć sam. Eee, jakością jakoś bardzo nie odstają od oryginalnych. No, widać, że to są inne, ale są podobne. I już używałem je w tej porciu. Widać, i... widać, bo zrobili sobie z tyłu swoje loby? Swojego wódzką manufaktorą Tak lewek. jest. Zbiłeś sobie. <śmiech> Także bardzo, bardzo fajnie. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Kill Team. Za chwilkę przechodzimy do drugiego tematu. Moi drodzy, w najbliższym czasie pojawi się właściwie chyba w przyszłą sobotę. Sobotę 27... 29? Który to będzie? 29. Czekajcie, który to będzie? Ja już nie pamiętam. 23 jest dzisiaj. 29 jest sobotę, bo gram Moi drodzy, 29 września pojawi się już do odbioru w waszych lokalnych sklepach Warhammer Underworlds Night Vault, czyli nowa, nowy sezon, nowa edycja naszej ulubionej gry Shadespire. No, że ulubiony to aż tak bym się nie uciekł. Ale dobrej, ale, ale dobrej planszówki, dobrej planszówki. Staram się robić upsell, a ty mi tutaj <laughs> zabijasz moje mojo. No bardzo dobra planszówka. Bardzo już dawno nie grałem w taką planszóweczkę, jakby mnie yy, i zasady, i wszystko, yy, jako pakiet mnie kręciło. Może się w końcu skuszę na jakąś bandę. A? Bo tak to gram szwagrowymi kornistami cały czas. <grych> no masz teraz do wyboru dwóch kornistów, tak? Dwie bandy kornistów. No, kornistów i chaosoftów. Właściwie trzy, bo jak wyjdzie... Zresztą Zaraz tak. będziemy mówić o tym, co wyjdzie. Więc yy, zacznijmy od początku. Wychodzi Night Vault, yy, i co się dzieje ze starym yy, z tego Inploduje. co co? pluduje każda, każda, każda kopia, jak masz w domu, to ją połóż. Nie, robi tak. I wszystko w koło zasysa. I zamienia się na voucher. 5% off. No nie. GameStop, już zapowiedział, że przestanie produkować podstawkę w takim standardzie, w, w takim pudle, w takim pudle, jakim ona teraz jest. Bandy, które są tam dostępne, w tym, w tym, tym, mają być dostępne w Emo, z tego co ja wiem. Znaczy one są już dostępne w tym momencie, ale będą dostępne jakoś z kartami czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Więc będzie można sobie po prostu zamówić, jak do tej pory wszystkie inne bandy. Mm -hmm. Czyli będzie dostępnych 8 band, 6 player ze swoimi kartami. I pod, naszą teraz główną podstawką będzie podstawka do Night Vault, która ma w sobie bandę szkieletów, ma bandę znowu Stromcastów. Znaczy bardziej tych duchoszkieletów. duchoszkieletów szkieletów. Ducho Night przepraszam, szkieletów. Hauntów, tak, tak, tak, masz rację. To, to nie są szkielety. Zjaw. Nie, to zjaw, tak, tak, tak. I tych Stromcastów w wersji y, spell, Spellcaster. Tak. I tak jak Night mają tylko jeden model, jeśli dobrze kojarzę, lub może dwa, które potrafią czarować, tak w Stromcastach wszystkie modele potrafią czarować są magami drugiego lub pierwszego poziomu no i tak jak już zwrócieliście uwagę będzie wprowadzona mechanika magii, ale to nie jedyna mechanika która będzie wprowadzona będzie wprowadzona także mechanika scatter czyli losowego przemieszczania się różnych elementów po planszy oraz dochodzą też nam dwie nowe płytki dwie plansze dwustronne na których są tak zwane lethal hexes, czyli niebezpieczne heksy, na które nie możemy przejść znaczy, którzy możemy przejść, ale one powodują nam, że. Coś się Starania nam się dzieją, tak? Po prostu ranią nas. czy znaczy, znaczy, wtedy podczas... jak wejdziesz orkiem na taki tail, to się inspirujesz? Bo oni się inspirują jak do damage. Jak są ranni? E, tak. Czyli wejdziesz sobie po prostu na taki tail, dostajesz jednego damage, i jesteś zainspirowany. Mam ochotę z nimi zacząć, ale jakoś jeszcze czuję się znużony troszeczkę. Czekaj, wejdę w tą gorącą lawę. Adrenalinka. Dobra! Teraz idę im w pierdości. <laughs> Ale słusznie zauważyłeś, bo to będzie dobry pomysł na zainspirowanie kolesi, położenie tajla tak, żeby nie, jakieś te dwa elementy były w stronę przeciwnika, na przykład tego łącznika i przechodzą. I przez... cała drużyna przechodzi przez yy, zaostrzone patyki. Takie, jest, kują się po rozżarzonych węglach przechodzą i są wkurzeni. Jak, jak, so, jak, w ich jak, jak w Tomb Raiderze, że masz jakąś taką płytę, naciskasz i strzałki w ciebie lecą. <laughs> Tutaj się eksperyment. Także no, faktycznie, dobrze zauważyłeś. E, no, i, mechanika czarów będzie polegała na tym, że każdy, e, każda z postaci, która będzie miała napisane tam w pewnym lewym, górnym rogu e, pewien symbol i, i cyfrę, która będzie, oznacza, która będzie oznaczała poziom, te, poziom maga, będzie to też oznaczało, ile kostek rzuca taki mag na, e, na, na, na wyczarowanie czaru. Jeżeli będzie dwójeczka, to jest tam poziom drugiego, trójeczka trzeciego i tak dalej. i to też oznacza, ile kostek rzuca na wyczarowanie czaru. Rozumiem, że będą jakieś czary, po prostu karty z czarami. Tak, są karty czarami, teraz uwaga, do tej pory były upgrade'y i ploje, czyli my mogliśmy hmm. mieć 10 upgrade'ów i 10 ploje, jeśli włożyłeś sobie kartę z 20 kartami, talii z 20 kartami. Teraz będą upgrade'y i gambity. I gambity to są ploje i czary naraz. Czyli po prostu, żeby dorzucić sobie czary musisz zjąć pewne ploje ze swojej tali. Hmm. Tak to będzie wyglądało na chwilę obecną. Więc... Ale to też będą jednorazowego użytku. Eee, czy wiesz, na no przykład kule ognia, i że do bólu przez całą grę rzucam kule ognia? Eee, że no po prostu tak, rzucam ten... raz i jakby zużyłem ten czar. Tak ten jak czar, jak czar, te, czar te czary, które masz na karcie, to będą czary jednorazowego użytku, tak jak ploja, po prostu zagrywa się już. No, chyba, że już on, no. chyba, że będą miały efekt, który mówi, że on przykład persyst, czyli on zostaje. Ale też niektórzy magowie, na przykład to, co widać na przykładzie obecnie, mają jakiś czar, który pozwala zrobić coś, więc oni będą mogli to używać co sutury. Na przykład tam z tych Night babka mm -hmm. czy ten koleś ma coś takiego, że popycha inne modele tam. Ocal coś takiego, nie pamiętam dokładnie już teraz, jak to O hex, chyba. O hex, no tak. zawsze z tymi celami. Więc to jest fajna mechanika. Niespodzianką dla mnie było to, że żeby wyczarować musisz rzucić jakiś tam symbol pierunów, albo symbol jakiegoś tam taki jest mały. I myślałem, że krytyki to będzie coś, że super pozytywnie, niezależnie jaki masz wynik, udało Ci się. A tutaj jest niespodzianka. Im więcej rzucasz kostek, tym większą masz szansę na perila. Mm -hmm. Tutaj też jest mechanika, czyli krytyki, jeżeli wyrzucisz dwa krytyki na kostkach, czyli mm -hmm. już mag drugiego poziomu jest w stanie to zrobić, nie, dostajesz po prostu jednego głąda i automatycznie. Nie wiem teraz tylko, bo nie czytałem jeszcze zasad, czy czar wchodzi czy nie wchodzi wtedy. Ale biorąc pod uwagę, że G, GW jak, co jak co, ale jeśli chodzi o takie zasady, jest dosyć yy, sumienne i trzyma się tych zasad, to będzie tak, że po prostu czar wchodzi, ale Ty dostajesz damage. Nie? Mm -hmm. yy. No, czy Tak mówię, że jest są sumiennie, jeśli chodzi o zasady, a przypomniał mi się, jak ostatnio słuchałem o Bras Skorpionie, już zmieniam to mam na 40, ale żeby w pewnym momencie były trzy książki, w których był Bras Skorpion, każdy miał inne, inne zasady. Były trzy obowiązujące książki. Tam Sicho, Brax jest jakiś imperialarm. I jakieś tam apokalipsy i w każdej miał inne zasady. W jednej miał 2D-6 szarży, w drugiej 3D-6 szarży. w jednej miał jakąś taką. To jest, że naj, naj, najnowsza, najpóźniej wydana, ma dobrze że... dobrze, że Quality Check u nich jest. W no przecież, przecież tej czarnej książce ostatnio to tam masz w dwóch różnych miejscach w jednej książce hmm. reguły, które sobie zaprzeczają. Które, które, które Któreś z z tych, no, tych czarnych książek A, to jest her herzy, że, no cheryzmi. Maka mówisz, to jest w ogóle koleś, który składał to, tak, z pod kątem graficznym, tam ułożenia na stronie i tak dalej i hmm. ludzie, którzy sprawdzali to merytorycznie, no dali dupę yy, O Inferno ci chodzi, bo tam jest Może... naj, najbardziej... Yy... Wszyscy mówią, że to jest ta książka, gdzie po prostu sobie tak poluźnili yy. Jest na przykład y, ci, Kastodys mają broń mm. w Gear Options, do której nie ma statystyk. O. A, super. Mi, jest Misericordia mm. i każdy tak zdroworozsądkowo to traktuje, Co że to jest, jest po prostu... Nie? nie, że to jest close combat weapon, mm. że, że po, po prostu, nie, mm. Jak, wiesz, że atakujesz ze statem wyjściowym, nie? Mm. Natomiast y, nie ma w ogóle, jest opcja, że możesz to mieć, znaczy mają w Gear Options, ale nie ma w ogóle statystyk do tego, nie? No, wesoło. no ale wróćmy do Shadespire ja I, wr i wróćmy do Night Volta raczej. No więc tak, do Volta zostały zapowiedziane dwie bandy na razie, i zostały, czyli te z podstawki, czyli Hunt i... Te znamy, już wiemy jak wyglądają i tak dalej. Ale wiemy też z różnych przecieków i z różnych filmików, różnych obrazków, możemy się domyślać jakie będą kolejne bandy i też będzie 8 band. Eee, masz nazwę gdzieś wpisane? Tak, za chwilę tak? przeczytam, bo w, w spire mieliśmy także w tej głównej książce instruktorzowej od razu zapowiedzieć, to nie była niespodzianka. Nie było takie szkło potłuczone, jakby lustro, mhm. i w każdym z jakby odłamków tego potłuczenia był inny warband. Tak I jest. krótki opis. No, a potem też, tak. Eee, mhm. Tutaj mamy tak, będą Night Gobos, czyli Dosta Bliny. Mhm. Mhm. Eee, dobrze. Będą tak, Tsangory, to znaczy dosyć... cinchowe siły ogólnie, ale są Cangory, ale ale są ma, sangory, ma, ma między innymi. No, jest Chor... wiesz co, widzę, że jest tak, jest Czarnoksiężnik jakiś taki z, z okiem na dłoni, jest Cangor, ten taki kultysta w tym takim tasim hełmu, jak, jak z tego, z oczy hmm. szeroko zamknięte okay. i y, horror, także taka eklektyczna banda, jeżeli chodzi o wyznawców Zincha. Dark Oath, to z rysunku wnioskuję, że to są po prostu znaczy maruderzy, chodź, tak. maruderzy chaosu, tak bardzo mm. bardzo e, wizualnie na tym arcie wyglądają jak, jak ten wyjściowy, kornowy warband. Albo no, Borubar, czyli Barbarian. Tak. E, gdzieś słyszałem, że ta, postać, to, ta no. główna szefowa z tej bandy właśnie tych maruderów to jest jakaś postać z Sigmara, która gdzieś tam się już pojawiła. Taka szamanka jakby tak. wiedźma. Od, od ludzi, którzy bardziej się ogarniają Lord Symarą. Potem mamy Fungus Trolls, to już model tego, tego grzyba, grzybnego trola z, z tym Squigiem, z żeśmy widzieli, jakiś mm -hmm. czas temu go, no, go tam wypuścili. Pierwsza zajawka chyba, chyba mm -hmm. na community. Sylvanet, czyli elfy, które powoli zmieniają się w Enty. I to mi się chyba najbardziej podoba z tych nowych z Mi chyba też. Mi chyba też najbardziej pasują. Potem będziemy mieli nasze steampunkowe krasnoludy. karadrony. <śmiech> i no te dwa, o których wcześniej była mowa, czyli yy, Sigmaryci w wersji nerd, Sacrosanct, czyli na swoje armory narzucili szmatki. I Nighthaunty, czyli, czyli te zjawy, strzygi i tak dalej. Jeśli tylko mogę wspomnieć jeszcze coś o modelach, modele, bo miałem przyjemność składać modele do Nightvolta z boxa, który pojawił się w sklepie Stagraf. Ehm, oczywiście są to modele pushfit, więc nie trzeba nic tam sklejać. Natomiast modele są tak delikatne, szczególnie te zjawy, mm -hmm. że trzeba uważać. nieczyk był wygięty, w ogóle była wypraska źle włożona i był wygięty jeden nieczek, więc dało się go tam rozprostować. Tam go pochuchałem, podmuchałem, po, po... zrobiłem tego Urigelera, gdzie że nieczyk w palce, go rozgrzałem, kawałek plastiku i go wyprostowałem. Przeciwnie, przeciwnie, znaczy się do Urigelera, bo on krzywi łyżeczki, nie? Uriegelar to był taki Uriegelar, to już pamiętam. Nie kojarzycie w ogóle gościa? Nie. Okay. No, taki Kasparow ze Stanów, tylko że jakiś ją. Um... O, nieważne. E, um... W się szachista? Nie. Kasparowski. Kaszmirowski, to Kasparow. O Jezu, nieważne. E, um... Natomiast y, z czystą kaści, szczególnie jeden tam model jest y, szefa głównego, który jest złożony z tylu elementów, że tu w ogóle byłem przerażony. Głowa składa się z dwóch elementów. Jest głowa no, z takim patykiem, z kawałkiem, z przednim kawałkiem mm. szyi. Jest tylny kawałek z 3, z tym takim pióropuszem, co ma nad głową. Tak nie wiem, się nazywa profesjonalnie. Takie, wiecie, taką dekorację. Benis. Nie. To się wkłada w slot na, yy, na pleckach, tak jakby masz no, korpus z dwóch części. Nie? Mm. Musisz to przytrzymać. Do tego, żeby to złożyć, musisz przytrzymać jeszcze dwie ręce, które też są na takie sloty wciskane. Więc plecki z tymi, z tymi rączkami i, i z główką musisz jakoś zbalansować na dłoni, jeśli oczywiście nie chcesz używać kleju. Przyłożyć korpus, który nie jest na żadnym wcisku, musisz go przyłożyć i go ścisnąć. I korpus przyciskasz, montujesz yy, szmatką, to, to, to co mówię, że mam tych szmatek dużo przymontujesz taką dziurę w brzuchu i wciskasz jest najbardziej taki dziwny model do składania. Przecież tu siedziałem tam wiesz, balansowałem palcami, po prostu już wszystkie elementy na nawiskają. Nie było kleju. Albo nie, nie, bo nie chciałem sklejać. Chciałem je złożyć tak, że w razie coś, jakbyśmy spotknięcie stwierdzili, że trzeba je ładnie pomalować, albo na przykład się okaże, że nie można mieć. Nie, nie dojdziesz gdzieś tam, no to żeby można było to, to rozebrać. Nie? Ale dało się wszystko złożyć, tylko trochę mówię. No, trochę kombinacji, trochę kombinowania, trochę manipulowania. Natomiast Night czyli te zjawy po prostu są tak delikatne modele, tam są jakieś wiesz, na rączce, jest rączka trzymająca łańcuch i ten plastik jest taki na szczęście giętki mm. i w ogóle się wydina na wszystkie strony, ale super mega delikatny, jest po prostu tak tak nie? tak Ale one wiesz co, o tyle jeszcze są takie, że nie możesz ich wcisnąć, bo nie masz za co złapać, żeby je wcisnąć, nie? No ale to szczypczykami jakimiś tam dociska przy dole, wiesz. Nie? Bałbym się, że jest gnioty plastik, nie? a na przykład jak już w podstawkę to już w ogóle, tam zostaje ci taka chmurka z patyczkiem i nawet nie masz jak palca zaprzeć, ponieważ figurkę jak zapiesz, to nie wciśniesz, bo siła, którą potrzebujesz na wciśnięcie figurki złamie mm -hmm. jakiś przegub po prostu poniżej, tylko też paznokciami w ogóle jakimś czymś wyciskałem no, no trudno. Ale udało się złożyć bardzo fajnie, bardzo ładnym te modele, no i ta babeczka, która tam jest w tym zestawie też ładnie wygląda. Nie, nie ma jakiś wiesz, tego cyc armoru zrobionego, jakiegoś przesadnie, po prostu widać, że zarysowany jest lepiej. Fajnie ma ten, ten różany taki jakby drut kolczasty jakby Strzelała. W koło dłoni ma takie coś. A, to nie co mówi. wygląda jak ten. Yy, Kwiat. Jak kwiaty róży z tym ścierniami z, z cierniami. Ale to, to, jest ale taka to biała to, dama. Ale tak? to ty u tej zjawy, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Szybko tak, tak, tak, tak. Zjawa też ma cydarmar przecież. I jak oprowadzaliśmy wycieczki po bunkrach na konewce, to wkręcaliśmy, jak widać, widać było, że są łatwowierni. Nie? Jak się schodziło tam do tunelu, tam pod ziemię i tak dalej, że tutaj proszę uważać, bo tutaj gracuje duch Białej Damy mm. to była żona ss która została zamurowana w tym tunelu nie? byli tacy, co się wierzyli no wiesz może wyglądała właśnie tak jak ta z Nightwalt może, tylko że w czapce SS <śmiech> dobra, y, dalej, co jeszcze wiemy o Nightwolcie, wie, wiemy o Nightwolcie jeszcze to, że będzie y, w sumie 557 kart mm. do całego Nightwaltu więc biorąc pod uwagę to, że. Co więcej niż było, też jest co, no teraz do, do końca nie wiem, czy więcej. Bo tak, przede wszystkim e, będzie trochę reprintów kart e, z innymi grafikami, takim bardziej najwoltowymi, czyli obiektywy, wszystkie jakieś tam takie podstawowe czary. Tam super, No, super masy, tak, rod, Ale będzie trochę kart reprintowanych. Argument mają taki, że to są karty najbardziej popularne, najczęściej występujące w listach, listach, dekach. Więc wiedzieli, że trochę nam ułatwią nam budowanie talii, że nie będziesz musiał przekładać cały czas te karty, jeśli grasz z dwoma bandami. Więc bardzo fajny pomysł w sumie. Chwali się. Więc tutaj Ci już dochodzi troszeczkę karty, mm -hmm. powiedzmy no, z 20-30 będzie. się z Nie jest napisane, tak, tak. Nie jest napisane ile tych kart będzie, przynajmniej ja nie widziałem takiej informacji, natomiast no, wiem, wiem, że już będzie. No chociaż tyle, bo przeglądając te karty te deki, które tam są, już zauważyłem, że są duplikaty. Dodatkowo do Shadespire doszło nam do tych 437 kart, jeśli dobrze pamiętam, w Shadespire. Doszedł nam box Leaders, który ma tam 90 chyba, karty mm. 60. Więc to już jest 490, no jest zbliżona ilość kart na bandy. Bardzo zbliżona, I biorąc pod uwagę, że są jeszcze reprinty, tak. Więc nie będzie jakaś duża różnica, natomiast no. Zasada działania będzie taka sama. Będziemy mogli grać bandą z Shadespire przeciwko bandzie z Night Volta i korzystać z kart generikowych, bo symbol karty generikowej, czyli ten dostępny dla wszystkich, jest taki sam, nie zmienia się, więc będzie można z niego korzystać. No czyli to... systemy są kompatybilne? Systemy są kompatybilne i podobnież nawet nie jest tak, że jakoś czarodzieje są przegięci. No bo tych czarów. Przed... A właśnie. Night Haunty. Zjawy mają dwa czary albo trzy. A z tą kaścią mam 3 albo 4. Wiem, że z tą kaścią mam jeden czar więcej, więc tych, kart, mm. tych czarów też nie jest jakaś niesamowita ilość, że samymi czarami nightwall będzie żył. nie? Jest to po prostu dodatkowe. mechanika. Znaczy, no, na pewno, jak ubijesz kastera, to automatycznie wiesz, jakby przeciwnik traci przewagę, tak? Tak, tak, tak. Deficytnie no, będzie to jakiś tam mocniejszy typ, no, ale to tak jak z każdym liderem. Na przykład, mm. nie wiem, no, u, u, u szkieletów, jak ubijesz Wardena, czy jak ona się nazywa, to nie możesz już wskrzeszać kolesi, nie? Mm. Sami się nie mogą nawet wskrzeszać, więc no to w, w każdym systemie tak jest, no w każdej będzie prawie. Więc tak, no wygląda na to, że Night Vault będzie ciekawym systemem, na pewno dalszym rozwinięciem no i problem tylko jest taki, że te karty nie są dostępne gdzieś w, indziej, w jakimś paku że każdy będzie musiał niestety kupić każdą bandę, żeby mieć te wszystkie karty i żeby grać w turniejach. Jeśli Was to oczywiście interesuje, to będziecie musieli niestety kupić podstawkę i wszystkie sześć band pozostałe, żeby zdobyć wszystkie karty i wszystkimi kartami grać. No i cóż, zobaczymy jak to będzie szło. My z ramienia nas, klubu Maruder organizujemy w październiku pierwszy turniej, w którym będzie rozgrywane tylko i wyłącznie na rzeczach z Night Volta, po to, żeby je ograć i żeby po prostu dać wszystkim równe szanse, bo tak jakby nowa gra wychodziła. A później już będziemy robić turnieje takie bardziej gdzie. Ale mamy... to, co jak na przykład nie będziesz mógł sobie orków przynieść nie, na ten turnie? Nie, czyli na przykład grasz Night Vault, czyli na chwilę obecną. Będziesz dwie bandy. Mógł, dwie bandy tylko będą mogły grać. Mm. Nie? I wtedy, bo wiesz, wtedy mamy wszystkie, wszyscy równe szanse. Mm -hmm. A tak jak już mamy graczy, którzy przychodzą na turniej, i mówią mi, że wiesz, to ja nie będę grał na następny, bo nie mam szans przeciwko kolejowi, który ma wszystkie 8 band i ma wybór 437 kart, ma ja mam tylko jedną swoją. Nie? I gram mm. tylko tymi kartami, które tam mam. Bo taki jest fakt. Nie masz szans. Po prostu no, to nie jest. Jest to trochę pay to win, no, ale po prostu... No, ale to od początku była strategia GW, żeby, żebyś kupił wszystko, tak? No dokładnie, więc no, na takie turnieje gdzieś tam między kolegami, czy po prostu w jakimś klubie no, w sumie można sobie... GW wypuściło wszystkie grafiki z kart, więc możecie sobie po prostu wydrukować daną kartę, jeśli Wam się podoba, wrzucić ją tak? w... są, no, są dostępne wszystkie, wszystkie grafiki kart, wszystkie, no, bo... To są, no to poczekaj, poczekaj. Są dostępne, czy GW wypuściło? Są dostępne na stronie GW, GW je linkuje, bo nawet masz generatory karty, oni wiesz, są wszystkie grafiki przez GW. A jest wpuszczą. jakiś disclaimer napisany, że you can print this, tak? No, oczywiście, że nie ma takiego disclaimera, okay. że go nie będziesz miał stare, bo masz kupić karty, ale mówię o turnieju, turnie, jak ktoś tam chce grać, tak sobie, no chce na turniej i siar, nie jest to turniej sponsorowany przez GW, więc nikt nie sprawdza, czy masz prawdziwą kartę, chodzi o to, czy umiesz ułożyć deck. Więc możesz sobie wydrukować tą kartę i sobie tam włożyć ją w koszulkę. Oczywiście nie zalecam tego, bo to jest, kłóci się z prawami autorskimi itd. Tak tak no, Ale może. Potępiamy. Potępiamy, tak, nieoficjalnie. Znaczy oficjalnie potępiamy, potępiamy i nieoficjalnie wody. możesz sobie wydrukować. <laughs> Także tyle chyba z mojej strony na temat Nightvolta. Szwagier, jakiś komentarz z Twojej strony? To masz na razie co? Ty masz na razie podstawkę i szkielety tylko, tak? I orki. A, I orki, no. Jak skończysz Inspire, Składać, zbierać, to wtedy się wezmę za Nightwalt. Brakuje mi jeszcze czterech band do doszyn Spire. W tym roku ich raczej nie kupię. Może w przyszłym. Znaczy no, ja, na pe... ja już zamówiłem tak swego Nightwolta, więc będziemy mogli zagrać sobie ogręć po prostu w mechanikę. Nie? No, możemy. E, więc zawsze. Możemy znowu zagrać sobie taką gierkę, jak graliśmy we trzech. No, no możemy, możemy, oczywiście. No dobra, słuchajcie moi drodzy, to koniec, jeśli chodzi o Nightwalt, Night przechodzimy do następnego tematu.